Witam serdecznie wszystkich w najnowszym projekcie podcastowym. Jedynym takim w, Pol w Polsce. Tfu. Jeszcze, jeszcze raz. To poleci do Blueberry? Będziesz 15 razy Rady. tak robić w poście. Ej, może ja po prostu przejdę. Dzisiaj ze mną w studiu są i was przedstawię, a to sobie dogram jakoś. Nie, dobra. Kaczka, kaczka. Raz, dwa, trzy. Witam wszystkich serdecznie w pierwszym takim projekcie podcastowym w Polsce. Jest to pierwszy premierowy odcinek In i Cast. Pierwszy oficjalny podcast z grupy podcastu Rozgrywka, czyli byłego podcastu społeczności Forum Niezgrani. Dzisiaj ze mną w moim kosmicznym studiu na mega wygodnych stołkach będzie Rafał Radomyski. Witam, cześć. Oraz Tomasz Zawadzki. No cześć, cześć. Super się mieliście, więc postanowiłem, że wpadnę znowu bez zapowiedzi. Przyleciała kasa to i są te teraz te, wiesz, obite. Już nie siedzimy tylko na drewnianych. No, ale kasa przyleciała, ale do mnie jeszcze nie przyleciała. Tomek, a na grupy ktoś wie w ogóle, jak Ty się nazywasz? Poznają Cię? Nie. I to jest taki, wiesz... <głosy> <głosy> no to jesteś równie dobry. dobrze, Jocie, mogę za to To zrobimy konkurs, kto zgadnie, który Ty jesteś, o i... O. No, to już y spoiler, że mamy konkurs w tym odcinku. No ale to jeszcze w międzyczasie się dowiecie, jaka będzie jego forma. Jednak, już mamy zagadkę, kim jest Tomek, to pociągniemy to na szybko dalej. Kto zgadnie, kim jest Tomek, wklei jego zdjęcie i powie, gdzie brał udział, ten wygrywa nagrodę, niesp niespodziankę. Co wy na to? Ale to jest niebez niebezpieczny konkurs, bo wkleją takie zdjęcia, że ja pierwsza zobaczę. <laughs> no, i Zaraz się odbędzie Facebookowi to wielki i, <laughs> i śledztwo, a, a jest kilka osób, które potrafią się tam odnaleźć. Oj, potrafię, no, potrafię. Pozdrawiamy grupę <laughs> rozgrywkę. No dobra, przechodząc do tematu, nie będziemy zapowiadać wszystkiego, co mamy w rozpisce, ponieważ rozpiska jest za długa. Powiem tylko, że tematem głównym będzie, czy abonament dostępny no limit, to przyszłość dystrybucji. A reszta będzie niespodzianką. A co mi tam? No, za zaoszczędzimy no. sobie na pewno na sprzedaży gier, bo teraz to nie będzie raczej temat w tym odcinku omawiany. Trochę zrobimy przemeblowanie. Dokładnie, kasujesz sprzedaż gier. A w ogóle ściągnąłeś wyniki? <głos> Jasne, ja jestem zawsze gotowy To wiesz, od urodzenia No dobra, ale to pomijamy, bo to za bardzo się nie zmienia Doszło tylko Saints Row 4 Reelected i Get Out of Hell Tak to zestawienie jest praktycznie takie samo A Saints Row trafiło na miejsce czwarte Nie wiem, graliście? Znacie? Lubicie? Kochacie? Nie, nie grałem, natomiast z tego co, co, co już mi się zdążyło Obicie uczyć to co? Kolejny raz to samo miasto Tylko w innym kolorze? Coś takiego? No coś w tym stylu, chyba tam w piekle To się wtedy dzieje ale oczywiście w piekle musi być dokładnie takie samo miasto, nie? No, humor, humor jest yy, podobno dobry w tej serii, ale jeszcze się nie poznałem. No dobrze kupię którąś część. Trzeba dodać jeszcze, że na nowe konsole macie całe, całe Saints Row 4 w oryginalnej formie, nie? Tylko, że teksturki, te wszystkie inne sprawy, jak to na dobrego remastera w tych czasach e, jest i wszystkie dodatki, jakie były, łącznie z tym, co mówiliście, nie? Ja pamiętam, że w Saints Row 3 miałem taką głupią sytuację, że musiałem wykonać jedną misję poboczną i to było szukanie i zabicie dziwki. Czyli normalny dzień w GTA. Tak, normalny dzień w GTA właśnie. Tylko, że był ten problem, że ta dziwka nie była nigdzie oznaczona. Miałeś tylko napisane, że jest gruba, brzydka i chodzi po ulicach miasta. Wziąłem czołg, zacząłem zabijać wszystko. Chyba dwie godziny się męczyłem, zanim tą dziwkę trafiłem losowo. To jest masakra. Jeżeli takie motywy są w kolejnych częściach, to ja mówię pas. Ale to może wiesz, może tam była jakaś wskazówka. Tak jak w GTA 5 dostawało się zdjęcie miejsca, w którym niby jakiś tam zbieg się ukrywa, tak? Były takie misje, ale no ciężko było znaleźć te wszystkie miejsca, bo te mapy były niedokładne. Może nie no, nie ogarnować do najbardziej było zdjęcie, było zdjęcie w telefonie, które pokazywało tą grubą, brzydką dziwkę, tylko, że wiesz, no teraz traf taką dziwkę, która idzie w sobie w tłumie albo coś, albo po drodze masz, nie wiem, 50 innych dziwek, więc no to był problem. Tak się jak <śmiech> Dobra dzielnica. <śmiech> Trójka to był przesyt jak dla mnie, to co się tam działo to, ojej, ja tego nie zapomnę, jakieś, nie wiem, uwaga, spoilery chociaż, to chyba nie bardzo już, jakieś apokalipsy zombie, jakieś, nie wiem, burmistrzem miasta był znany aktor i tak dalej, Tu masakra, w ogóle przelatywanie ze spadochronem przez samolot, to nie, nie, to trzeba zobaczyć. Ale ostrzegam, to jest bardzo mocna gra. No to w czwórce masz jeszcze więcej, mocniej i silniej tego wszystkiego, co powiedziałeś. Ale jak jak tak potraktujesz tą grę z przymrużeniem oka do jakiegoś dobrego piwka wieczorem, tak na godzinkę, no to bardzo fajnie się gra w to. Jak najbardziej, jak najbardziej. To jest taki dobry, jak, jakbyś oglądał film parodię czegoś, tak? No straszny film, to to, to masz. Road, Szczególnie pamiętam, że było właśnie takie zdjęcie na necie, które pokazywał urywek Saints Row 4, gdzie miałeś do wyboru w ogóle w Senacie czy gdzieś tam w Kongresie, że możesz usta ten, uchwalić dwie takie uchwały. Jedna to była albo likwidujesz cały głód na świecie, albo leczysz AIDS. Teraz wybieraj sobie. No dobra, mniejsza z tym, Saints Row 4. Nie wiem, polecacie, nie polecacie? To no dziwne, bo ja nie lubię remasterów, ale jak ktoś nie gra w tą grę a jeszcze ma nową konsolę, na którą, na którą nie ma gier, to może wziąć, bo ta gra jest ogólnie w tańszej cenie niż wszystkie inne na półce, czy tam w cyfrowej wersji. Mhm. I no, tam jest mnóstwo grania, więc jak najbardziej to można wziąć sobie. Rafał? Twoje ja się nie wypowiadam, bo ani nie mam nowej konsoli, ani nie mam tej gry, ani nie grałem, więc... No ale wszystko dla mnie, co jest jakimś ciekawym sandboxem, czy na większym, no nie wiem, tak jak y, niektórzy hejtują, niektórzy chwalą Red Dead Redemption, tak? Wtedy to jest to samo co GTA, no ale dla ludzi, którzy lubią ten klimat, tak? Dla kogoś GTA jest za lekkie, chociaż nie wiem, jak można to stwierdzić, będąc zdrowym o umyśle, no to, to śmiało, to na pewno mi się spodoba, gier. Red Dead Redemption jest słabe, 2 na 10. No, widzisz, ty tak twierdzisz, no, wiele osób mówi zupełnie co innego, no, więc... Ja wam mówię, kibel, nie grajcie, słaby model zniszczeń konia. Ja walę w drzewa, tam nic się nawet konia nawet nie wniata, ani nic. To już mniejsza o sandboxy, przejdźmy do newsów i zacznijmy od newsa o Bicie. Kto miał kolor zielony, bo zapomniałem? No właśnie byłem ciekaw, czy ty te wszystkie kolorki spamiętasz. Kolorki pamiętam, tylko zapomniałem kto był kim. A, dobra. No, więc to jest mój news, bo miałem kiedyś witę, bardzo chciałem mieć tą witę, kupiłem tą witę i jak ją kupiłem, to przez pół roku przeleżała u mnie na, na półce bez gier, tak samo jak teraz czwórka. Ja zawsze byłem tego zdania, że to jest przez to, że po prostu tak zwani ci third party deweloperzy nie chcą na to gry robić, bo im się nie opłaca, albo nie wierzą w jakąś wielką sprzedaż, te gier. A tu się co okazuje. Jakiś były pracownik, podobno to jest były pracownik Sony Na Redditie pochwalił się, że mieli kontynuację Uncharted, Golden Abyss, czyli złotą odchłań robić Tylko, że Sony bardzo ich na to naciskało Ale oni stwierdzili, że tego nie będą robić Ponieważ nie chcą szarpać dobrego imienia Uncharted Po prostu stwierdzili, że tego będzie za dużo tak? A potem już się robi coraz ciekawiej Bo podobno miało być, miała być kolejna część Infamous Właśnie na przenośną na konsolę na Vita, jeszcze jakieś inne projekty, ale te wszystkie projekty były odrzucane właśnie przez, przez, przez Sony, i czego efektem było, tak, jak tutaj w tym newsie jest napisane, czy tam pisze, ludzie podchodzili, bo się czuli no, tacy niedocenieni. Tak? I od, nawet, nawet z ich taką fajną serią, co według mnie była fajna, fajna seria Syphon Filter, kiedyś na stare konsole to było, to tak samo to zarażnęli, bo nie chcieli już dalej ciągnąć tego, bo podobno to było niedochodowe. I, I ogólnie. Ten news polega na tym, że to Sony tak praktycznie hamowało gry na Wite, na, na co jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Nie wiem, jak ty Jasku na to patrzysz. Powiem Ci, Tomku, że no jeżeli chodzi o wite, to faktycznie jest taka, wiesz, no, kiepska sprawa, no bo, bo te gry przestały wychodzić i, i to są ciekawe informacje, nie? Że, że, że takie wychodzą, ale z drugiej strony takie, takie odniesienia czy do tego Uncharted, czy do Siphon Filtera trochę się pokrywają, powiedzmy, z tematem z naszego ostatniego odcinka, nie wiem, czy tam mm, słuchałeś, bo, bo, bo decyzje, powiedzmy, odgórne, czy y, jakąś markę tam dalej kontynuować, czy, czy ją katrupić, no też, też y, nie do końca muszą być łatwe, jak, jak stwierdziliśmy. Co prawda Uncharted, wiadomo, wiemy doskonale, że dalej jest kontynuowane i jeszcze, jeszcze myślę, że ta czwórka będzie Yy, może tym finałem, ale, ale sam fakt, że w ogóle przerywali grę na Witę, no to jest już inna historia i no szkoda trochę. No ciekawe, czy oni wpuszczą za chwilę jakąś, jakąś inną konsolę mobilną, bo trochę szczerze mówiąc im to nie wychodzi, ani PSP nie było hitem, ani Vita ani, ani się hitem nie okazała. ci przerwę, ale ja się na tutaj nie zgodzę. Sam mam Witę od no może nie od premiery, kupiłem tam chyba z pół roku po premierze może trochę później, używaną i do tej pory na przykład świetnie mi służy. Mam masę gier do ogrania. Na przykład miałem Personę, w której spędziłem ponad 100 godzin. Teraz miałem Tales of Harcer, w którym spędziłem prawie 80 godzin. Ponopticon, Soul Sacrifice. No. Tego jest do wyboru do koloru, tak naprawdę. No teraz. Jacek, Jacek, ale, no, ale ilość to, jest, gier, w mówisz, które ty grasz po 100 taki... godzin, to w ogóle wiesz, jest przegięcie kalendarza jakiegokolwiek, tak? I, i wiesz, no, nie można tego jednoznacznie porównać wiesz, z, z graczem może nie tak hardkorowym, nie? Ja osobiście nie miałem styczności z Vitą, więc się nie wypowiadam, czy to jest dobra, czy zła konsola. Gdzieś tam mi przez myśl przeszło, żeby może ją kupić, ale w tym momencie to jest bardzo ciężki rynek mobilny, bo muszą być gry, tak? Nintendo Dual Screen wychodzi po raz, nie wiem, kolejny, wrzucają nowego cycka, tak? I się chwalą, że mają nową konsolę, to już jest, nie wiem, który trzeci, czy czwarty jakiś, jakaś poprawka tej konsoli. Poprawcie mnie, nie wiem, jeżeli się mylę. No tam najpierw powiększyli, potem zrobili inną wersję, teraz jeszcze coś takiego, nie? Ale to wciąż wchodzą te same gry i wciąż jest ta sama technologia. I chodzi tylko i wyłącznie o gry. A jeżeli na konsolę nie będzie takiego wsparcia, że bezpośrednio będą gry produkowane, a Sony nie jest w stanie tego wykonać, to sobie nie może, nie, ma, nie ma co w ogóle, żeby robił jakiegokolwiek helda, bo nikt nie będzie wydawał dodatkowej kasy, w sensie nie mówię o gromadzie takiej, żeby na tym zarobić yy, ludzi, żeby mieć przystawkę do PlayStation. Chyba, żeby była ona sprzedawana tak, jak jest do Wii U, od razu jako pad. To wtedy by to miało ręce i nogi. Ogólnie był taki pomysł, żeby wydawać bundle PS4 plus Vita jako właśnie do remote playa nie wiem czemu się tego nie. wycofało zobaczcie, zobaczcie inaczej zobaczcie, bo Vita jest naprawdę bardzo fajnym sprzętem niedocenionym i potencjał jest praktycznie niewykorzystany tej konsolki bo tak jak Jacek mówi, że tobie dobrze służy, bo ma fajne fajne RPG ma dużo Indików bardzo bardzo łatwo zrobić według mnie chyba takiego Indika na taką przenośną konsolę bo zbyt dużo od tabletu albo jakiegoś tam smartfona się nie różni, ale w moim odczuciu to co potrzebowała Vita najbardziej to były jakieś Black Baxtery. oprócz tego że ten Uncharted czy Killzone wyszedł, wyszedł, no to brakowało tych takich, tych hitów takich na 5-6 godzin pogrania, który, o których byłoby głośno i w ten sposób wita by dalej tak się rozchodziło. Jest, tak, taka jest moje, moje odczucie, bo niechętnie się pozbyłem mojej, mojej konsolki, ale teraz wiem, że to, byłaby dobra, że to była dobra decyzja, bo by dalej się u mnie leżała i kurzyła, bo nie było na nią właśnie tych gier, o których w tym się oni mówią, że po prostu skasowali. Znaczy To wiadomo, że jest podyktowane tym, co dany rynek lubi, tak? Tak jak ja nie mam problemu z tą konsolą, ale ja no, przeważnie gram w japońskie gry, tak? Gdzie tam rynek Vita jest bardzo dobrze rozwinięty, tam non-stop jakieś gry wychodzą, ludzie nie narzekają. No ale wiadomo, standardowy jakiś europejczyk gracz, to on woli bardziej właśnie Killzone'y, Uncharted, Rayman'y, no to no niestety, ale muszę to jednak przyznać, że dla europejskiego gracza, który nie lubi japońskich gier, to Vita to jest niet ten nietrafionym zakupem. Dobra, słuchajcie, a ja się chcę wtrącić teraz Skoro jesteśmy przy wicie i idziemy zupełnie innym torem niż zaplanowaliśmy, to ja wrzucę tutaj coś, co chciałem powiedzieć dopiero przy technologii, ale, ale to będzie lepsze miejsce. Miałem ostatnio styczność z czymś, co się nazywa Nvidia Shield Tablet. Słyszeliście o tym sprzęcie w ogóle? No słyszeliśmy, słyszeliśmy. Tylko powiedz mi jedną rzecz tak na start. Tak na start, jakbyś mógł powiedzieć, bo tam można grać w gry z, takie same jak na PC, tylko musisz mieć do tego PC i streamować te gry na to urządzenie, czy po prostu wystarczy sama Nvidia? Wystarczy sama Nvidia, jest to. W zasadzie to jest tablet, który jest konsolą, tak? I Mhm. Przyznam szczerze, że on jest niesamowicie wspierany ze strony NVIDIA. Po pierwsze, dostał e, procesor, który nie wiem, jest w kilku dosłownie urządzeniach w tym momencie w sprzedaży. To jest pierwsza generacja Tegry K1, który ma tam, nie wiem, chyba 92 rdzenie na procesorze graficznym. Jakiś w ogóle porównywali wydajność do PS3 tego, tego sprzętu na jakichś tam benchmarkach. Mam pytanie, sorry, że ci przerywam. Ale czy ten procesor nie był używany też w Razer Edge, w tym tablecie do gra dla graczy? W Właśnie też mi się coś... Bo był taki tablet wydany kiedyś przez Razera, nazywał się właśnie Edge, i on był uznawany za tablet dla graczy. Tego sprzętu nie znam, ale procesor jest z połowy mniej więcej z zeszłego roku, z 14 roku, więc yy, to jest nowinka i, i w zasadzie ten Envilla Shield był chyba pierwszym sprzętem, którym oni to zaprezentowali. Teraz, teraz jest nowsza wersja jeszcze tego procesora, yy, czymś tam się różni, wiadomo na plus, ale nie pamiętam dokładnie czym. Yy. Nie wiem, nie wiem, to chyba nie było to samo w tym Razerze. Natomiast ten Razer chyba miał też albo przystawkę, albo wbudowane joysticki. Znaczy miał przystawkę taką, że można było właśnie dołączyć z boku i to wtedy było jak pad od Xboxa. I właśnie pamiętam, że podczas testów porównywali też jego moc obliczeniową i tak dalej do PS3, więc myślałem, że używały te urządzenia tego samego no wiem, procesora. Tego, po tego nie wiem, ale, ale powiem Wam jak to wygląda przygotowane przez Nvidia. Po pierwsze jest bardzo wydajny sam sprzęt, po drugie ma świetne wsparcie jeżeli chodzi o oprogramowanie, dlatego że ma najnowszego Androida i praktycznie zaraz po premierze był jednym z pierwszych sprzętów nawet przed Nexusami, który został zaktualizowany do, do Lizaka tak zwanego, czyli Androida 5.0. I co lepsze działa na nim sprawnie, gdzie, gdzie połowa Neksusów jest yy, tak naprawdę ucyglona albo, albo wracają ludzie do Kitkata i, i nie, są, nie jest w stanie Google sobie poradzić nawet z tą aktualizacją. Dodał tam na, na shieldzie wszystko chodzi bez problemu. To jest tablet 8 -calowy. no a że on tam nie jest najszczuplejszy, powiedzmy czy, czy, czy te wymiary nie są jakieś takie ultra nowoczesne, nie można tego porównywać z jakimś iPadem mini czy coś no ale wiadomo, że, że tutaj chodzi o wydajność, ma złącze micro HDMI, przez przejściówkę go możesz połączyć bez problemu z telewizorem i w zestawie jest znaczy jest sprzedawany też bez, ale, ale w standardowym zestawie jest joypad, który łączy się przez Wi-Fi Direct i jednocześnie oczywiście będąc połączony gdzieś tam tablet z internetem można na nim odpalać wszelkie gry oczywiście na Androida przygotowane, dla osób, które mogą już z tym mieć styczność jest specjalna aplikacja, która jest jakby oddzielnym sklepem, tak zwana Tegra Zone. Tegra od nazwy właśnie procesorów tych graficznych NVIDIA dla sprzętów mobilnych. I tam jest gier trochę więcej, które nie, nie zawsze właśnie są przeznaczone na standardowe sprzęty Androida. Te gry potrafią wyglądać naprawdę nieźle, zwłaszcza że dużo jest tam pozycji takich pełnoprawnych, które gdzieś tam zostały kiedyś przeportowane na, na, na, na tego Androida. Jest dodatkowa aplikacja, która zapewnia wsparcie pełne tego joypada, nawet gdy gry go nie zapewniają, więc nie ma problemu, można sobie wszystko zmapować. W zestawie jest też case tak zwany do, do tego tableta, żeby bez problemu można go postawić tak, żeby on się tam chłodził, czy też stanowił sam w sobie ekran wygodny powiedzmy, żeby nie musieć go trzymać, kombinować, opierać o coś. No i to działa naprawdę fajnie. Ten joypad co prawda można mieć pewne do niego zastrzeżenia, bo moim zdaniem jest za wąski, bo jak go chwyciłem obydwoma dłońmi, dłońmi, mam dosyć długie palce, to z tyłu te palce się zderzały. Powinien być trochę szerszy. Kształtem w zasadzie przypomina mi pada od Dreamcasta, tak jak spróbowałem go do czegoś porównać. Ale ten pad ma żyroskop, więc jego funkcjonalność jest w miarę, w miarę szeroka, ma dwie gałki, ma touchpada wbudowanego, więc w zasadzie no niczego nam nie potrzeba, jeżeli go trzymamy, żeby obsługiwać tego androida i poza tym, że wszystkie gry, które są na androida przeznaczone można na nim odpalać, to właśnie jest ta dodatkowa funkcjonalność, o której tutaj wspomnieliście, czyli gra przez streaming i kilka razy już padało stwierdzenie, że tego typu usługa, którą de facto PlayStation Now ma być u nas w Polsce nie ma prawa działać otóż działa bardzo dobrze dlatego, że z uwagi, że to jest nowy sprzęt, to Nvidia wrzuciła okres promocyjny, kilkumiesięczny, w zasadzie nie jest powiedziane do kiedy on będzie trwał. Przynajmniej nie dokopałem się do takiej informacji. Póki co jest za darmo i normalnie za darmo streamowanie gier, gdzie się odpala powiedzmy jakieś nie wiem, drifta, czy, czy, czy może nie drifta, tylko dirta, tego, tego kontynuację Kolina, prawda? albo jakieś inne inne gierki i odpalaliśmy, no wygląda to naprawdę świetnie. Nie wiem, jaka tam rozdzielczość idzie, chyba 720p wtedy jest streamowane. Naprawdę nie ma żadnych opóźnień. Znaczy, no jeżeli były, to się przebijało na drugi serwer i ich nie było. I nawet niekoniecznie przy połączeniu z jakimś 60-megabitowym łączem stałym, tylko nawet przy karcie, załóżmy, playa z LT w Warszawie. Bez problemu to przy zasięgu LT szło bez żadnych opóźnień i, i można było w ten sposób grać. No, że to jest moim zdaniem już technologia działająca, o której my myślimy, że może gdzieś tam ujrzymy ją przez Sony przygotowaną za, za, nie wiem, za rok albo za dwa. Pozwól, że Ci przerwę i mam pytanie. A propos streamowania właśnie gier na Nvidia Shield. Jak mówisz, że to tak fajnie działa, wszystko pięknie, ale czy mam dostęp do na Nvidia Shield do gier ze Steama? Czy jest tam jakiś konkretny serwer do streamowania tych gier, gdzie są konkretne tytuły i tylko w nie można grać? Na pewno nie są to wszystkie gry, no bo oni muszą mieć je przygotowane na swoich serwerach. Zachęcam do lektury, bo bo nie mam tego tabletu u siebie, więc nie znam tych wszystkich gier, nie zbadałem tematu tak dokładnie. To mój znajomy ma ten tablet i, i gdzieś tam się u niego trochę od niego powiedzmy odbiłem i, i się chwilę pobawiłem, ale... No ale ta biblioteka gier myślę, że będzie cały czas rosła, tak? No to jest nowa, nowa usługa. No, na pewno jest to coś ciekawego, biorąc pod uwagę, że tablet ma szeroką funkcjonalność, tak? No, wiemy chyba wszyscy, że, że przeglądanie internetu na Wicie to raczej nie jest coś fajnego, nawet jeżeli ktoś próbuje ją wykorzystać do innych rzeczy. Tak? No na tablecie jednak umówmy się, wszystko można zrobić. Tak? Czy, czy, czy ktoś chce i uprze się trochę pobawić się jakimś Wordem czy Excelem, czy posiedzieć w internecie, mieć zupełnie inne jakieś aplikacje, film obejrzeć, bez żadnego problemu. Tym bardziej, że ma ekran Full HD, ten ośmocelowy, to już nie jest mało. Ja korzystam z Nexusa, który ma 1280 rozdziałkę na 7 calach i, i to naprawdę w zupełności wystarcza, więc yy, ten shield bije go o głowę. Moim zdaniem, jeżeli miałbym wydać teraz, nie wiem, półtora tysiąca na tablet, dobry, to w zasadzie w tej samej cykl. Półtora tysiąca. Ale ta Nvidia czyli tyle kosztuje? Wiesz co, tysiąc chyba 600 kosztowały w wersji z padem w czarny piątek, gdzie zapada nie liczyli. Taka cena standardowa z tym padem to chyba było 1800, ale mogło się już coś zmienić. Nie wiem, jak jest na, na dzień dzisiejszy. No 1700-1800, no ale tyle kosztują tablety z górnej półki. tak Nexus'a z 2013 roku, czyli gdzieś podobny, powiedzmy, parametrami, może trochę słabszy tablet, kupujesz za 1500, tak? który mówimy oczywiście taki, który ma wbudowany modem, no bo, bo te standardowe jakieś tam Wi-Fi wersje, powiedzmy, że, że nie spełniają w pełni pokładanych w nich nadziei. Znaczy, wiesz, ja Ci powiem tak, Ty możesz mi mówić dużo o tym, ale dla mnie jedyny i słuszny i po prostu godny nazwy tablet czy pad to jest iPad, tak? I e, jak Ty mi tu mówisz o tych wszystkich procesorach, innych rzeczach, że to, że to jak komputer po prostu, to ja wiem, że to będzie super fajny sprzęt z, z tymi joystickami, tak? Do grania w Angry Birds albo jakiegoś innego Temple Run, bo ludzie, którzy przyjdą do sklepu i będą mieli do wyboru kupić tablet, albo tą NVIDię, co mówisz, albo PlayStation Vita Wybierą jakiś najprostszy tablet Manta. Po prostu no, ludzie jeszcze u nas w Polsce nie są przyzwyczajeni do takich rzeczy, o których Ty powiedziałeś. Dla nich to jest science fiction w tym momencie. Myślę, że nie do końca masz rację. Myślę, że przede wszystkim, znaczy jest problem, że są niedoinformowani wiem, że masz też informacje z pierwszej ręki, jak się klient zachowuje. Natomiast weź pod uwagę, że jak ktoś jest świadomym klientem, to, to w ogóle go czasami w sklepach nie widać, tak? Bo on doskonale podejmie decyzję zakupową, jeszcze zamówi to sobie przez internet dokładnie tak, jak będzie chciał w takiej konfiguracji i, i tyle. I to przyjedzie do niego do domu. Jednak w sklepie przyjdzie i poprosi o radę, klient właśnie taki, o jakim mówisz, niez, niezorientowany. No tak, no ale właśnie tak jak mówisz o tym, to taki klient, który kupi sobie NVIDIA, to może być na przykład Jacek, który na gra właśnie w persony i w inne gierki, które wystarczają mu na to ileś godzin, a powiedzmy 80% ludzi, którzy są zainteresowani witą, to będą oczekiwali takich gier pokroju Uncharted Killzone, żeby się pobawić przez te 2 trzy godzinki ewentualnie tabletem jakimś najtańszym, na którym pójdzie Angry Birds bądź, bądź jakaś inna gra po prostu z telefonu. Mogę się, mogę się mylić, ale jakoś w jakiejś wielkiej przyszłości to Nvidia Shield nie wróżę, mimo że też się tym troszeczkę interesowałem, ale jak się dowiedziałem tych wszystkich informacji, które ty w skrócie tutaj nam powiedziałeś, no to całkowicie powiedziałem sobie, że nikogo w tym momencie, jak dla mnie w mojej opinii. Nie? To na pewno u nas nie będzie sprzęt, który odniesie sukces, ale, ale myślę, że dla niektórych graczy, którzy gdzieś tam lubią się zorientować, to może być ciekawe rozwiązanie, no bo, bo, bo ja się też szczerze nad tym zastanawiam, no bo dobrze jest mieć połączyć, no umówmy się, nie chodzi o to, żeby gdzieś tam wyruszając w miasto, czy w podróż, czy w cokolwiek mieć cały plecak sprzętu, tak? No bo tablet mi się przyda, bo mam tablet i nie wiem, przydałby mi się tablet, żeby coś poczytać, posłuchać podcastu z niego i tak dalej, do tego przydałby mi się aparat, a do tego przydałaby mi się konsola przenośna. Tak? No a jeżeli byłaby możliwość w sposób wygodny wziąć to wszystko razem ze sobą, no to, to myślę, że jest to ciekawe rozwiązanie. Tak? No to wszystko zależy od, od klienta i tego, jakie ma potrzeby. Tak? Zwłaszcza ja mogę na to spojrzeć przez pryzmat osoby, która powiedzmy dużo podróżuje i, i gdzieś tam spędzając sporo czasu w hotelach, no cholernie się wściekam, że nie mam tej najcieńszej wersji PS3. A idealnym byłoby dla mnie podpięcie po prostu małego tabletu pod headem i wzięcie pada i, i, i pocieranie sobie w jakieś gry, które są na niego, tak? można na pewno znaleźć, może nie taką szeroką bibliotekę tytułów, ale tak naprawdę to się dopiero zaczyna, bo dopiero te sprzęty dogoniły swoją wydajnością, powiedzmy, zeszłą generację konsol i dopiero te, te tytuły z nich spływają, tak? Więc to jest kwestia, myślę, że rozwojowa i myślę, że, że w takim kierunku będą te tablety zmierzały, żeby zastępować to wszystko. Wiadomo, nie dla każdego, bo jeżeli chodzi o granie na dotykowym ekranie, to kompletne dno, tak? Tutaj no, ten spadł całkowicie jakby załatwia sprawę. Halo, halo. No chyba już. <śmiech> tam przerwać, ale no. nie, nie będę przeszkadzał. Nie, no dobra. Jak już mówimy o graniu, o rewolucji, o graczach, o pieniądzach i tak dalej, może porozmawiamy o czymś z naszego rodzinnego podwórka, czyli no Rafał, powiedz nam o co chodzi z draką z cdp.pl z draką z CDP? To nie jest do końca draka, to jest kwestia tego, że postanowili w zasadzie rozwinąć się. Postanowili, że ze sklepu, który do tej pory no, sprzedawał w zasadzie tylko dobra, y, takie, takie cyfrowe, no i wiadomo, no, gdzieś tam dystrybutorem gier był, tak? No to, że ich sklep internetowy będzie w tym momencie y, dostarczał y, różnego rodzaju dobra, w tym książki w wersji papierowej, w tym gry w wersjach pudełkowych i tak dalej. A dodatkowo, jeszcze i tam chyba od razu powiedzieli nie wiem o 40 tysiącach prowadzonych różnych produktów więc myślę, że ilość jest całkiem spora. Poza tym chcą to cały czas rozwijać. Ale ciekawsze w tym wszystkim wydawało mi się to, że dosyć ciekawie przemyśleli model dystrybucji no bo z jednej strony tylko kurierzy dominują, tak, jeżeli chodzi o dostawy tego typu elementów. Ja ostatnio w zasadzie. Nie wiem, pierwszy raz się gdzieś chyba na studiach ktoś mi powiedział, że w ogóle istnieje coś takiego jak możliwość dostawy przesyłki do kiosku ruchu i ty sobie w kiosku ruchu ją odbierasz, tak jak w paczkomacie załóżmy. Nie wiem, czy w ogóle słyszeliście o czymś takim. To jest w ogóle chyba nowa usługa przez, <śmiech> przez firmę y, Ruch wprowadzona. No, między innymi CDEP będzie również y, y, ją praktykował. I nawet się chwalili, że tego samego dnia będzie przesyłka do odebrania, jeżeli ją zamówisz odpowiednio wcześniej. No więc jest zaplanowana dosyć duża zmiana. Nasz yy, fachowiec CDP, czyli Miki Dick, którego tu serdecznie pozdrawiamy. Zdjęcia piękne z konferencji na grupie miał wrzucone, więc tam już wszyscy o tym wiedzą. No ale myślę, że to fajna, ciekawa zmiana. No może będą chcieli zrobić polskiego Amazona. Na pewno nie, nie na pewno nie kopiują Allegro. No, to jest... I kurde, jak patrzę jak patrzę tutaj na, te, na tą ich ofertę, no to trzeba jedną rzecz zauważyć, że mają też w sprzedaży konsolę Xbox One z paroma grami. I jak patrzę na cenę, no to muszę powiedzieć, że zawstydzili mój sklep, bo mają naprawdę dobrą cenę, jak za ten zestaw. No już zareklamuj, powiedz ile. E, mają 1649,99 za konsolę z trzema grami Xbox One. Dysk 500 oczywiście. I tak patrzę... Obstawiam, mogę... że jest tam na pewno Forza, któraś. Forza nie, wiesz, ja tutaj patrzę na zestaw, jest Diablo, tylko mnie bardziej interesuje ile taka właśnie wysyłka będzie kosztować, bo może wysyłka być droga, ale jeżeli chodzi o sam sprzęt i cenę, no to jestem pod wrażeniem, bo jest dobrze. Ja powiem tak, ja mam jedno ale odnośnie tak, takiego samego zastosowania jak w paczkomatach, ponieważ chodzi o to, że po prostu paczka z CDPU u będzie szła na przykład do tego kiosku ruchu, wszystko będzie fajnie, cacy, no ale co się stanie wtedy? Kiedy pani w kiosku ruchu na przykład uszkodzi tę paczkę. Nie wiem, kopnie, upuści na nią, nie wiem... Gorzej, jak ci pani nie będzie chciała oddać tego. O, albo będzie właśnie miała zły dzień, albo ty zostawisz dowód i ci powie nie ma, nie damy. Prosty, to, wiesz, nie to, idzie, to, za to za to jest no, no, odpowiedzialny ruch. Za to będzie odpowiedzialny ruch. Oni na pewno, wiesz, bo oni muszą mieć jakieś dodatkowe źródło utrzymania, bo wiadomo, że z samych papierosów i prasy się dzisiaj nią trzymają. W tym momencie na każdym kiosku możesz już sobie mm, zobaczyć, że jest współpraca ścisła z tym Answer.com, czyli tym sklepem bodajże z odzieżą, no to to nawet jest bezpośredni szyld, że, że bezpłatna tutaj, nie wiem, wysyłka czy coś w tym stylu do Answera, tak? No i mi wiadomo, że to się opłaca, no bo to są bardzo duże oszczędności w dystrybucji, jeżeli nie ma w ogóle problemu z zawizowaniem przesyłek, tylko je dostarczasz, dziękuję, nie ma tam, że godzina nie pasuje albo coś i... I to jest na pewno dla nich duży plus, tak? No będą w stanie dzięki temu oferować więcej. No, no dobra, ceny, tak jak powiedziałeś. Mam dla was dwa I pytania. jeszcze ile za wysyłka, ile widzieliście, jest kiosków, ile, widzieliście kiosków ruchu, ile widzieliście kiosków ruchu, ruchu u siebie w okolicy i ile one były otwarte w ciągu dnia? Ja mam pod blokiem w Warszawie i jest ich sporo w Warszawie. I sporo się otwiera też na Czy masz któryś i... całodobowy? Skąd? Całodobowy któryś jest? Całodobowy? Nie, całodobowego nie ma, ale to po to masz funkcję paczkomatu. Jeżeli chcesz paczkomat, no to masz paczkomat. Jeżeli chcesz kiosk, to, to, to nie wiem, do 19 czy tam 20. No i właśnie dlatego kiosk ruchu przegra z paczkomatami. Będą oferowali to samo, tylko że w paczkomacie będziesz mógł to odebrać 24 na dobę. A w kiosku ruchu będziesz musiał czekać. To zależy. No i rozmawiać no, myślę... z tą panią, co będzie wiesz w okienku. No, weryfikację będziesz musiał przejść wstępną. Przy okazji kupić trzy paczki fajek i gazetę, bo inaczej nie ma wydania w konsoli. Ale fajne jest to, że na przykład od pioty otwierają, więc wiesz, wchodzisz, idziesz, idziesz do kiosku, poproszę dwa bilety normalne i, i tą moją paczkę. Tak. Wtedy masz mówić, że dostałeś konsolę gratis do biletu. Tak. No dobra Rafał, mów, bo ci przerywamy non stop. <laughs> bo moim zdaniem to jest kwestia pokrycia obszaru. tak? Jak ja mam wokół siebie paczkomat najbliższy, no nie wiem, powiedzmy, z kilometr od domu i w zasadzie jest po drodze, czy mógłby być po drodze tego jak wracam z pracy, yy, no to już jest nieźle, ale kiosk mam najbliżej. Poczta też jest niedaleko, na pocztę mogę się przejść na piechotę, o ile mi się będzie chciało ale kiosk jest najbliżej i w tym momencie gdyby mi ktoś taką opcję zaoferował i cena byłaby taka sama jak poczta czy paczkomat to ja bym wybrał kiosk, bo mam go najbliżej mam go po drugiej stronie ulicy i... I to jest kwestia pokrycia obszaru, że, że tak samo jak paczkomaty, one nie stoją wszędzie, one stoją na tych stacjach benzynowych, które na to wyraziły zgodę, albo gdzieś tam przy tych marketach, które wyraziły zgodę, ale to się też wiąże z tym, że nie wszystkim jest tam wygodniej. Dogadanie się z kioskiem de facto no, pewien problem wyklucza. nie? No dobra, to ostatnie pytanie na zamknięcie tego newsa. A co jeżeli na przykład różnica w zapłaceniu za dostarczenie do kiosku ruchu, a na przykład wysyłkę do paczkomatu, ewentualnie kurierem, kurierem to będzie tylko 2 złote? To co byś ja, wybrał? Ja biorę kuriera od razu, to ci przyniesie do domu, o której godzinie chcesz, co może sprawdzić. Ja nie powierza... biorę kuriera, bo przywiezie o godzinie, której chcę i słuchajcie, wiele rzeczy zamawiałem przez ostatnie kilka lat, ani razu nie odebrałem paczki osobiście, bo mnie nigdy nie było w domu. Zawsze zostawała ona u sąsiadów, dzięki Bogu to były rzeczy, które tam nie bałem się, żeby zostały u sąsiadów. I nie było takiej sytuacji, żebym po prostu miał możliwość odebrać ją samodzielnie. Dlatego mówię, musicie spojrzeć na to zawsze przez pryzmat tego, że, że, że osoby są o różnych powiedzmy możliwościach, jeżeli o to chodzi poświęcenia czasu, czy, czy przesiadywania w domu, czy, czy dostępności w określonych godzinach. No no dobra. Z jednej strony tak, ale w sumie jak zaczęliście mówić o tym mieście, to mi się właśnie przypomniało, że takie coś jak kioskruku istnieje jeszcze. No, masz rację, że mi się też przypomniało dopiero ostatnio, a potem nagle wyskoczył tutaj Cedeb, że też będzie z tego korzystał. I w tym momencie przytoczę taką ciekawostkę, że wciąż nasza klasa jest portalem, który powiedzmy ma jakieś stałe grono użytkowników. tak? Istnieje spora część Polski, która korzysta z innych usług niż te, który, do których my się przyzwyczailiśmy albo które my znamy i uwielbiamy. No, takie są fakty. Niekoniecznie oni muszą być co? naszymi słuchaczami. Przerwę ci, przerwę ci. Przepraszam, ale mi się to podoba, bo zaczęliśmy y, rozmowę od wit, a kończymy na naszej klasie. Myślę, mi się wydaje, że to nie będzie krótki odcinek. Spokojnie, możemy nagrywać nawet 4 godziny już. Mam to rozpykane, jak to zrobić, więc... No oczywiście będzie wtedy w dwóch częściach, ale będzie spoko. Dobra. Tak czy siak, zamykamy w ogóle temat kiosków ruchu, wiadomo CDEP się sprzedał, będzie teraz pod ruchem robił, ale <grym> dalej zostajemy na naszym wspólnym podwórku, gdzie miałem pewien news o Silent Hill Alchemilla, ale go pominę i tak sobie pomyślałem, no dobra, już jesteśmy w CDP, no to się rozsiądźmy i pogadajmy o tym, co się teraz dzieje z Wiedźminem 3. Śledziliście ostatnie wydarzenia odnośnie tej gry? Ale to zależy o jakie wydarzenie ci dokładnie chodzi, bo chyba oni tam jakiś gameplay puścili i to nawet ładnie wygląda. Tak. Tak, chodzi właśnie teraz o niewielki pixelgate, jaki to się zrobił, ponieważ wiecie jak to jest, zawsze na początku wydawania jakiejś gry jest sezon na jelenie. Wszystko jest pokazywane piękne, jakie to nie będzie, jakie to w ogóle cudne cacy, co to nie będzie robiło, pograż. Będzie miał wszystko, jeszcze ciekawy obiad, zrobi i pranie wypierze. A potem im bliżej premiery, tym większy zawód graczy. No i to spotkało niestety teraz Wiedźmina trójkę od CDPR-u, gdzie na początku gracze dostali złote góry, a teraz niestety jest wielkie narzekanie na ten tytuł, jak on działa. No wiadomo, jeszcze jest przed premierą, ale no niestety... Ile tam zostało? 2-3 miesiące? A gracze już narzekają. Ale, ale przecież już dzisiaj się yy, zasłona milczenia padła, tak? Dzisiaj już padła za no, na, na, na tego, na Wiedźmina. No, gdzieś tam na grupie widziałem, że już pierwsze teksty zostały opublikowane, nawet odcinek rozgrywki ostatni został no, tak, jakby tak. upubliczniony tak, w którym widocznie o tym Wiedźminie też sporo rozmawiali, więc, więc na pewno się w momencie, kiedy ten odcinek będzie jutro, to wszyscy już będą Wiedźminem żygali, więc takie jest moje zdanie na temat Wiedźmina. No dobra, w takim razie Wiedźmin nikogo. Salient Hill Alchemilla. Słyszeliście o tym tytule? nie. Oczywiście, że słyszeliśmy, przecież zrobiliśmy research. O, no dobrze, jak zwykle profesjonalni. W skrócie, do half life 2, czyli takiej pewnej starej gierki, która tam kiedyś wyszła, teraz jest nikogo, ale podobno jest fajna i pokazuje, że Valve nie umie liczyć do trzech, ponieważ do tej pory nie wydali half life 3, mniejsza z tym, wyszedł pewien mod, który właśnie się nazywa Alchemila. No tam chyba Silent Hill Alchemilla dokładnie. I to jest odwzorowanie survival horroru z widoku z pierwszej osoby właśnie w klimacie tego, Silent Hill'a. I to nie jest żaden taki zwykły Slender, gdzie mamy na przykład jumpskery, ewentualnie inne amnezje, tylko ta gra po prostu miażdży klimatem. Ty się boisz, bo idziesz przez pusty korytarz i po prostu widzisz to wszystko, nie? Ale jest, jest jak w tym nowym Silent Hill, że przez ten sam korytarz idziesz ciągle? Nie, nie, nie. To jest całe miasto podobno jest odwzorowane z Silent Hilla. Znaczy wzorowane, nie? Te miejscówki są, ale to jest wszystko tak. coś innego. Nawet, nawet z tego, co dzisiaj widziałem, e, ten pierwszy trailer, bo na ich stronie tego moda można tam filmiki i zdjęcia pooglądać, to nawet troszeczkę ten główny motyw dźwiękowy zmienili troszeczkę, tą piosenkę. Mam tutaj nawet napisane, że wersja językowa angielska, która będzie, waży 700 mega i ma starczać na 6-7 godzin. A w samej grze jest 14 kompozycji, które mają nam umilać rozgrywkę, więc... Ale oni mogli w ogóle wykorzystać tą samą kompozycję? Może dlatego ją zmienili? Nie, nie, właśnie nie mogli. To jest to, że twórcy Silent Hill'a tak łatwo nie oddaliby po prostu swojej kompozycji, ewentualnie swoich miejscówek. Więc twórcy tego moda, który chodzi na Source SDK Base 2013, jeżeli dobrze pamiętam, po prostu musieli pozmieniać niektóre lokacje, pozmieniać niektóre właśnie... I no właśnie o tym mówię. ...wszystkie no, takie właśnie, właśnie kompozycje, no nie? Ale dalej zostaje ten sam klimat starego Silent Hill'a gdzieś... Po prostu słyszałeś, nie wiem, że coś ci oddali klapie jak, nie mokra szmata waląca o drewno, to już sikałeś ze strachu w portki, bo nie wiedziałeś co tam było, no nie? Znaczy no Silent Hill od zawsze straszył tym, czego my nie widzieliśmy i sami sobie zduraliśmy w głowie, to... Pamiętam jak był Silent Hill 2 i tam był motyw z tymi schodami, co się schodziło w dół, no to schodziłeś chyba z dobre 5-10 minut na, na, na zegarku i w pewnym momencie zaczynałeś się zastanawiać, czy ty kurczę, dobrze robisz, że ty idziesz w dół, może ty powinieneś iść do góry i coraz gorsze, gorsze podkłady jakieś muzyczne, jakieś dźwięki chore były i ten naj, największy strach polegał na tym, że ty sobie w głowie zaczynałeś wyobrażać że coś za tobą idzie, co jest tam na dole i schodzę to było największe motywy. A to nie było, tego, to nie było w tej tym... samej części, w której, bo ja jedną kojarzę właśnie taką scenę, to nie było w tej samej części, gdzie do takiego więzienia w tych podziemiach się potem dostawałeś? Z jego starego więzienia, nie wiem, tam gdzieś z 1800 roku? Bo jest, ale to ja nie pamiętam. Już tak szczegółowo nie pamiętam, nie wiem czy to było w dwójce, czy w jakiejś innej części. Wiem, że cały myk polegał na tym, że musiałeś zejść do tego głównego piramidogłowego, tak? I tam się uh -huh. wpadało w dziury, spadało w dół, potem jeszcze się schodziło tymi schodami, potem jeszcze w dół. I największy strach to był, że ty sobie przeliczyłeś, ile ty już jesteś, jak ty głęboko jesteś pod ziemią. I taki ten motyw, że ty do piekła schodzisz, jeszcze dodatkowy taki smaczek dodawał do tego wszystkiego. I, i, i do czego zmierzam? Na tym filmiku e, tego moda, mimo że on tam trwa chyba minutę 20 czy tam ileś, już można było odczuć ten klimacik. Wyobraźcie sobie, ile razy będziecie się za siebie oglądać kamerą, czy coś za wami nie stoi. Ten, ta atmosfera myślę, że to będzie największy, największy plus tej, tej, tej produkcji i oczywiście jak na Okulusa to zrobią, to ja jestem kupiony. No, ja ta bym gra to pokazuje nigdy to, o czym zapomniały w ogóle gry survival horror tak naprawdę. No Nie, że trzeba straszyć klimatem, a nie właśnie wyskakiwaniem. Jak to ma na przykład miejsce, nie wiem, outlaście, nie Dying Light. Jeszcze była jedna taka gra na PS4, ale też coś Light, ale, ale już mniejsza z tym. Nie, ale to ciekawe, to taka fan, fanowska produkcja takim to chętnie bym w to zagrał. Ja się nie zdziwię, jak zaraz Valve ich na przykład zaprzęgnie do siebie, do roboty albo coś. No, żeby, firma. żeby to a, albo tak ich zablokuje. Pogorzej, gorzej, właśnie, gorzej będzie, jak, jak załóżmy, wiesz, Konami się odezwie i kolego, ty tego już nie robisz, nie? to będzie gorsze. No a Słuchajcie, ale przecież była też taka sytuacja z fanowską reprodukcją Metal Geara, tylko że to była... Rep... Filmu. Nie, nie, nie, nie, nie, nie nie o tym mówię. Mówię o tym, że na silniku, nie wiem na jakim silniku, ale gdzieś tam powiedzmy na grafice zbliżonej do tej, z tej edycji na Gamecube, czy tam gdzieś między Metal Gearem 1 a 2, Eee, jakaś grupa fanów robiła tego Metal Geara jedynkę bezpośrednio odzerwując mapę. T Tą z NESA. Tylko wpuszczając nową tak, postać tak, tak, i tak, tak dalej. Robili, Było to. coś takiego i zostali zablokowani. Bardziej na tym silniku od, od, od pierwszego Metal Gear Solid, tak, na, na PlayStation 1. To, to, to, to też o tym czytałem. Tak jak mówisz, to ich zablokowali. Ale było, była jeszcze jedna jakaś gra, którą twór, tam, twórcy oryginału podłapali i, i spodobały mi się to, co widzą. Tylko kurczę, nie przypomnę sobie teraz i wejdzie na to, że jesteśmy nieprzygotowani. Nie? Sorry. Znaczy <gry> podobnie było z takim kokblokiem ze strony twórców, kiedy na przykład Final Fantasy Type-0, które się nazywało jeszcze Agito 13 było wydane tylko w Japonii na PSP, ale że to była już mega wtedy gierka, gracze z Europy, z Ameryki bardzo chcieli ten tytuł, to po prostu tam jakiś fan, czy tam grupa fan zaczęła robić tłumaczenie, no nie? Mniej więcej, kiedy tłumaczenie było zrobione już tak w 50%, sprawa się nagłośniła, Square Enix odezwało się do kolesia, pogroziło mu palcem, powiedziało, nie, ty już tego nie robisz, no i Lipaj, i teraz mamy oczekiwanie na type Zero na PS4 i mnie po prostu ciekawi, czy na przykład tego kolesia nie zatrudnili przy tym. Ewentualnie czy nie wzięli, nie odkupili od niego tego jego tłumaczenia i już mieli po... trochę. Bo tak samo właśnie może być z tym Silent Hill Alchemila że po prostu Konami zrobi bloka na twórcę, potem pokaże paluszkiem, że ten portfelu ma dużo kasy i oni to po prostu wezmą od niego. A to I będziemy mieli za rok no... remaster Silent Hill a, no? no a to może być prawdopodobne pod tym względem jeszcze, że P.T. To bardzo, bardzo podobne do siebie jest i może im się to nie podobać, że, że ktoś zaczyna się w takiego moda bawić, kiedy oni właśnie zaprezentowali swoje demo Silent Hill a tak można to najprościej nazwać, i pewnie będą w tą stronę próbowali iść, tak? A czy... A czy, nie, a czy... No bo powiedz, powiedz. No dobra, Rafał oni ja, go nie zaprezentowali tylko na konsolę? Na PC-ta też ten PT będzie wychodził? Nie. Tylko na konsolę z tego co. No typu. właśnie, no to jeżeli oni chcą wypuścić Silent Hill na konsolę, a tu ktoś robi moda na PC-ty, no bo to przecież wiadomo, nie, że na PC ta ten będzie, no to, to myślę, że to może być kluczową kwestią, tak? Że zburzy tą ekskluzywność, która ma napędzać sprzedaż, wiadomo, też dodatkowo i gier i konsol. nie, No bo jak mam dwa Silent Hill tu za darmo, tu za pieniądze na konsolę tylko, no to wiadomo. O to się może rozbić. Pójrzmy na to tak, że nie można tak za bardzo porównywać PT do Alchemili, ponieważ te dwie gry są tak jakby różne. Oczywiście, jest ten widok e z pierwszej osoby, jest ten cały klimat strach, no ale pójdźcie na PT, jakie tam trzeba było mieć łeb, żeby rozwiązywać zagadki, tak? A w Alchemilii jest praktycznie tylko przemierzanie tego miasta, przynajmniej z tego, co na razie mamy pokazane, więc tutaj raczej nie martwiłbym się, że Alchemila będzie jakimś tam konkurentem dla PT. Oczywiście to się wszystko może zmienić niedługo. Bo ten mod może być rozbudowywany, a na przykład twórcy PT mogą zawalić takim studeniami, O ile Kojima jest w stanie w ogóle to zawalić. I Del Toro. A wy jak sądzicie? Ja myślę, że PT wyjdzie i tak i tak na PC-ty, bo wszystko od konami prawie wychodzi, wychodziło. Tylko za później. No, no z opóźnieniem, ale ja wiem, że nie pójdzie mi to i nie pogram sobie w, te, w tego moda jak mówisz, bo mój komputer nie jest do grania tylko do nagrywania podcastów, też ledwo, <laughs> ale jakbym dostał teraz coś takiego jak widziałem na tym zwiastunie na konsole, żebym mógł sobie pograć w pełną grę, jak najbardziej bym kupił w edycji cyfrowej nawet za 89 zł. Mnie ciekawi, czy twórcy tego moda też sparodiują właśnie takie śmieszne zakończenie prawie każdego Silent Hilla, które no nie będę po prostu spoilerował. Nie spoileruj, bo ja nie skończyłem żadnego. Chciał... No to kto będzie chciał zobaczyć sobie na YouTubie Silent Hill Funny Ending, mhm. ewentualnie jakoś inaczej to się nazywa, ale nie powiem jak, ponieważ no to będzie już niestety spoiler. Ale ending jest przedni. No dobra, no to zamykamy ten mroczny temat Silent Hilla. Przejdziemy do tematu głównego, czyli czy trzeba dostępny No Limit, to przyszłość dystrybucji. Na fale przejmujesz stery. No tak, no bo ten temat mi przyszedł do głowy w zasadzie ostatnio, po tym jak coraz to w nowe powiedzmy bazy, znaczy elementy naszego życia tutaj i, i, i jakby konsumowania pewnych treści, tak, kulturalnych, no do których gry też można zaliczyć, krada się właśnie taki model dystrybucji który krótko można określić jako kopia Spotify'a, tak? czyli płacimy jakąś. Już pomijam tam, że Spotify ma oczywiście darmowe konto, darmową wersję dla wszystkich użytkowników, zwłaszcza tych PC-owych i tabletowych, bo wtedy ta aplikacja w ogóle nie ma ograniczeń, praktycznie. Chodzi krótko mówiąc o to, że płacimy jakiś abonament, mamy dostęp do pełnych treści, potem są, są wypłacane wiadomo, jakieś tam dzielone zyski na, na wszystkich producentów. Myślę, że no, w odniesieniu do branży growej to, to już nawet widzimy pewne elementy, bo tam PS Plus to jest takim... No, tego bym nie porównał, tak? No bo tutaj co miesiąc dostajemy jakiś shit, ale, ale coś ten EA też prowadzi, tak? jakiś EA, EA akcji, akces, coś takiego, tak? Jakiś, jakieś gry co miesiąc. Natomiast myślę, mam na myśli tutaj taki prawdziwy model dystrybucji, który będzie do ogromnej bazy tytułów dawał dostęp. I myślę, że długo nie będziemy musieli na to czekać, de facto do tego też się sprowadzają te przygotowania do tych usług, czy PlayStation Now, czy, czy, czy różnych konkurencyjnych, które będą się wiązały z odpalaniem gier na serwerach. I to jest no, więcej pieniędzy przede wszystkim dla nich, tak? bo to jest dopływ co miesiąc. No, to, że ktoś kupi konsolę, to, to, to nie znaczy, że będzie potem kupował nie wiadomo ile gier. Oczywiście... No, Patrząc przez swój pryzmat, tak jak wy spojrzycie na siebie, to oczywiście, że będzie kupował te gry, i oczywiście, że woli je mieć sobie na półce postawione i tak dalej, albo gdzieś tam sobie swoją kolekcję. No ale, ale taki abonament no jest niesamowitym, yy, niesamowitą pokusą, powiedzmy, dla użytkownika, a wcale się nie przekłada na, powiedzmy, osoby, które biorą ten abonament, wcale z tego potem nie korzystają. Trochę taka historia jak y, zabalamy ten na siłownię, tak? że, że, że ciężko się wypisać jak już się weźmie i się płaci co miesiąc, bo, bo ciągle jest obietnica, że no, kiedyś będę grał, kiedyś będę chodził na siłownię. Mamy taką sytuację już z książkami i to zarówno Amazon coś takiego oferuje, jak i nasze rodzime tutaj biblioteki polskie. Mamy taką sytuację, jeżeli chodzi o jakieś tam serwisy muzyczne, to już jest w ogóle całkowicie rozwinięte, bo i od Google'a, i od Deezer'a, i od Spotify, i jeszcze pewnie kilka innych jest takich. Jeżeli chodzi o filmy, to też już jest coś takiego odpalonego, bo UPC taką usługę wrzuciło, gdzie tam za jakieś, nie wiem, 20-30 zł więcej do abonamentu, Mamy dostęp do jakiejś tam bazy filmów, w których jest tam i seriali, których jest tam, nie wiem, 160 i cały czas jest to rozwijane z uwagi, że jest to nowa usługa. Ja myślę, że długo nie będziemy musieli czekać, że jeszcze na tej generacji konsol coś takiego odpalą jako, jako kolejna nowatorska rzecz, która w zasadzie już jest w ich planach. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o te abonamenty No, no Limit, to Sony i Microsoft nie są na to gotowe. EA poszło w miarę dobrą stronę z tym swoim EA Access czy, Access, czy jak to się tam nazywa, ale tak naprawdę chyba tylko Steam ma możliwości, żeby odpalić taki abonament i żeby przyciągnąć ludzi do siebie. Duża baza gier praktycznie działa na wszystkim, tak? Można streamować nawet na telewizor i tak dalej, więc można się spokojnie rozsiąść i według mnie to Steam będzie tym pierwszym, tą pierwszą platformą, która właśnie odpali taką możliwość. I tak, Sony nie da rady, ponieważ jak mieli oddawać więcej gier niż to, co jest w plusie, to by się pewnie zapokali. Plus, no nie czarujmy się, ale tam te gry to już przeważnie tylko indyki, lubię indyki i tak dalej i stare gry też, no ale bez Ale to jest bardzo tani stawać. abonament, PS Plus jest strasznie tani, więc oni nie mogą na nim wiesz, więcej zarabiać. Tutaj jeżeli mówimy w przypadku konsoli dla gracza, to jest jednak mm, trochę, trochę inna wartość niż powiedzmy oglądanie filmu czy, czy, czy słuchanie muzyki, tak? No bo tutaj możemy mówić, nie wiem, o 20 zł na miesiąc, 15 zł na miesiąc, czy tam, nie wiem, 30 w porywach, tak? Jeżeli chodzi o konsolę i dostęp nielimitowany do jakiejś tam bazy gier, to pewnie ten abonament by co najmniej wynosił z 50 czy 80 zł za miesiąc, jak ja bym miał tę cenę określić. No, więcej, więcej może to nie, ale myślę, że to właśnie musiała być taka dobra proporcja między ceną nowej gry, tak? Żeby mniej więcej wychodziło tak to taniej niż jedna gra co miesiąc kupiona, żeby żeby był ten element psychologiczny, że tutaj dostanę więcej, no ale wiadomo, że nie każdy będzie to, z tego korzystał i nie każdy kupuje jedną grę na miesiąc, więc suma summarum to się będzie opłacało, prawda? No dobra, ale też spójrzmy na to tak, że ten cały dostęp no limit musiałby mieć z góry określone zasady, czy działa jak na przykład... Usługa u Microsoftu czy u Sony, gdzie niby dwie takie same usługi niby teraz dają to samo, ponieważ na PS4 też jest wymaga wymagany plus, żeby grać online. Tak samo na, na Xboxie Gold, tak? To już mniejsza z tym. Ale spójrz na taką różnicę, że u Sony Ty te gry tylko masz pożyczone od Sony na określony czas. A na przykład u Microsoftu dostajesz się na zawsze. Na pewno w ten sposób, jak abonament. Na pewno w ten sposób. Tylko jak płacisz abonament, masz dostęp. Tylko jako wypożyczalnia. To, to, to innej opcji w ogóle nie przewiduje. No i tu zaczynają się malutkie problemy, bo... Jak będzie weryfikowane to, y, jaką masz bibliotekę gier. Y, znaczy załóżmy, chodzi mi o to, jeżeli nie będziesz miał podłączonego sprzętu do internetu, to będziesz mógł taką, taki abonament i w te gry, które masz grać, czy nie? No to ale jak możesz. Bez jak, sposób, jak bez dostępu do internetu możesz internetowy abonament wykupować. Nie, tutaj tutaj dostęp do internetu nie no Ale nie rozumiesz mnie, zobacz, y, masz wykupiony abonament, przychodzi sobota wieczór, wracasz po pracy, chcesz sobie pograć, a nagle się okazuje, że no niestety nie ma prądu, y, nie, ma, nie nie tego prądu, bo tak wtedy co w ogóle nie zagrasz, tylko nie ma internetu, tak? Masz jakąś awarię i coś, no i siedzisz z taką skrzynką i, i się patrzysz w ekran, bo, bo nie masz dostępu do gier, tak? Dobrym jeżeli... rozwiązaniem byłoby wtedy, sorry, przerywam, byłoby wtedy, kiedy można by było pobrać dany materiał na konsolę, oczywiście po opłaceniu abonamentu, ale na przykład korzystać z niego bez potrzeby podłączenia do internetu. No i w, ten, w, ten, w tym stylu jest właśnie jej akces zrobiony, tak? Bo tam płacisz e, 87 zł na rok czasu, i masz dostęp do gier, które musisz ściągnąć na desk twardy. Jak je ściągniesz, to możesz Ale je oni ci dają włączyć. bardzo wąską ten, e, bibliotekę VIA Access. No, dają To nie jest, dają to nie jest, mi, to nie dają jest taka ogromna biblioteka, o jakiej mówimy. No bo tutaj mówimy o tym, że, że tak jak w Spotify masz bibliotekę, nie wiem, no tak ogromną muzyczną, że, że ciężko jest trafić coś, czego nie znajdziesz. Tak? Ja ostatnio znalazłem, no, że... No dobrze, ale tam mniejsza, mniejsza z biblioteką, tylko my mówimy na jakiej zasadzie ma to działać, czy to ma działać na zasadzie właśnie PlayStation Plus, czy to ma działać na zasadzie Steama, czy na EA Access, czy Xbox Live, bo, bo najpierw by trzeba określić jak, jak to ma po prostu technicznie być zrobione, żeby wyszczególnić wszystkie plusy i minusy takiego abonamentu. Moim zdaniem... Bo mi na przykład mi na przykład się nie uśmiecha płacić abonament na rok czasu, a ze względu na jakieś usterki ich serwerów, czy po prostu brak internetu przez większy czasu nie będę mógł korzystać. A jak będę miał fizycznie takie gry na dysku już ściągnięte, a jakiś tam wewnętrzny licznik, który odlicza mi czas, ile ten abonament jest ważny i po prostu te gry kasuje, czy tam po prostu nie daje mi dostępu do nich, no to już jest troszeczkę lepsze rozwiązanie. To ja wam teraz powiem tak, według mnie idealnym rozwiązaniem byłoby połączenie tego, co oferuje nam Microsoft z Games with, with Gold, tym, co oferuje nam jej w swoim EA Akces, ponieważ poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale podobno w EA Akces otrzymujemy dostęp do najnowszych tytułów, na przykład wcześniej niż normalni gracze. Tak, tak. To to ci mogę powiedzieć, bo właśnie to mnie tak ogólnie jestem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o te wszystkie abonamenty. Ja wolę kopie fizyczne i trzymać grę w, w ręku niż, niż wersje cyfrowe, ale EA Access mnie właśnie tak powiedzmy zaprzyjaźnił z, tą, z tym całym modelem dystrybucji, tak? E, bądź Plus, chyba sytuacja. Chciałem jeszcze. Że... No, tylko zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Odnoszę na przykład tego dostępu do danego materiału. Co by było, gdyby ten dostęp był tylko właśnie czasowy tych wszystkich EA Access? Że... Oczywiście masz tam jakiś czas nagranie ale tylko ograniczony, ponieważ to jest nowe i na przykład dajemy Ci na start 48 godzin, żebyś z tego korzystał, potem Ci zabieramy ten dostęp, ale na przykład po dwóch tygodniach masz ten dostęp nieograniczony. to Co Nie, by było wtedy, gdyby to tak działało? Plus, plus, jakby ten zegar 48 godzin działał, Czy jeżeli na przykład włączę grę, od tego czasu mam 48 godzin, czy każde włączenie gry i czas, jaki przegrałem, liczy się od tych 48 godzin. Poczekaj Jacku, bo my się sami zakręcimy w tym wszystkim, powiem na przykładzie co miałem ostatnio przyszedł do mnie znajomy z padem do XBoxa, stwierdziliśmy choć pogramy w coś na dwóch, popatrzałem na półkę, nic nie miałem na dwóch i wpadłem na pomysł, ej wykupię EA Access na ten wieczór, na tydzień czasu na, na dwa tygodnie, przepraszam, na 14 dni tam kupujesz za 15,99 chyba i masz dostęp do Battlefielda czwórki, do FIFA 14, do Need for Speed Rivals, do Peggle masz tak samo do UFC teraz y, doszło do tej całej biblioteki tych gier i właśnie głównie o UFC nam chodziło tam chyba zajmowało to 15 giga ta gra, ściągnęliśmy to ściągnęło się w międzyczasie jak rozmawialiśmy zaczęliśmy grać, kumpel poszedł ja jeszcze przez tydzień mogłem w te gierki sobie grać a to wszystko kosztowało mi 15 zł i to jest super sprawa i oprócz tego, tak jak mówiłeś, te czasowe rzeczy, był dostęp do Dragon Age Inkwizycja na 6 godzin i to było rozwiązane w ten sposób, że nie od momentu włączenia gry miałeś 6 godzin, tylko po prostu konsolaci czy tam jakoś to było zrobione, zliczała czas, jaki ty grasz w tą grę, czyli jak włączyłeś grę, Grałeś dwie godziny, wyłączyłeś, to zostało ci jeszcze cztery godziny na, na, na ogranie. I teraz kolejną grą, jaka będzie w tym modelu dana, to będzie ten nowy Battlefield Hardline. Też będziesz miał czasowy dostęp szybciej niż inni na ileś godzin. I to są pełne no, to wersje. To jest takie, takie Więc... kurwa, płatne demo. No, no jest, ale, ale to się sprawdza. Zrobiam Sony i... z Drive Clubem. <laughs> Jeżeli mówimy o płatnych jest, demach. No to się ja się właśnie teraz je, boję jednego, sobie, że przerywam przerywam mm. płatnych dem, ale jeżeli będzie taki dostęp no limit, to ja się właśnie boję, że w większości przypadków będziemy dostawać jakieś takie urwane z tyłka demo, jak było z Drive Clubem, z możliwością zakupu pełnej wersji. Ja myślę, że to w ogóle w inny sposób bym sobie to wyobrażał. I, i dla mnie dostęp do gier powinien być stuprocentowo pełny, ale tylko za okres, w którym jest opłacony ten internet. Znaczy, Boże, ten abonament, a brak dostępu do internetu, o którym tutaj mówiliście, no byłby powiedzmy weryfikowany na zasadzie, nie wiem, tygodniowej, tak? No bo to nie jest problem, żeby konsola wymagała raz na tydzień połączenia z internetem, żeby zweryfikować to, że abonament działa i możesz sobie dalej grać w te tytuły, które pobrałeś, tak? Czyli coś jak Microsoft chciał wprowadzić na Xboxie One od samego początku. No tak, tylko że oni to chcieli wprowadzić bez wyraźnej przyczyny, tak? dlatego to się spotkało z hejtem, a jeżeli miałoby to uzasadnienie w postaci sprawdzenia ważności konta, no to, to chyba spoko, tak? to chyba nie ma w tym nic złego. No bo i tak i tak ten dostęp do internetu musi być, bo przecież nikt nie będzie Ci tych gier wypożyczał w pudełku, tak? Musisz sobie je ściągnąć, więc musisz mieć ten dostęp do internetu. No to raz na tydzień się zalogować, żeby ten dostęp sprawdzić, to chyba jest nic złego. No dobra, teraz spójrzcie na to tak, macie dostępne dwie możliwości. Albo płacicie abonament no limit, albo idziecie naprzeciwko do sklepu, który wypożycza Wam na przykład grę za 35 zł na tydzień. Co to zależy, zależy jaki tytuł, wiesz, bo nowości załóżmy czekasz na jakąś super mega hitior i chcesz w niego pograć a jeżeli ma, ma, małym kosztem pieniędzy załóżmy powiedzmy to na, na jeden dzień będzie kosztować 10 zł czy tam powiedzmy 5 zł, no to oczywiście, że wybiorę model cyfrowy, ale jeżeli to jest gra pokroju Battlefield albo powiedzmy GTA no to bardziej mi się to chyba opłaca zapłacić te 200 zł i mieć fizyczną kopię i grać sobie dożywotnio ile tylko będę miał na to ochotę, tak? zobaczcie, no może troszeczkę odbiegnę teraz od tego pytania, które zadałeś, ale postawcie się w roli klienta, który kupuje, kupuje pierwszą swoją konsolę i ma dylemat, czy wybrać Xbox One, czy wybrać PlayStation 4. Jak wybierze, ja wiem kiedyś taki dylemat. To zobaczcie, wybierze PlayStation 4 razem z, oczywiście z abonamentami, tak? Wybierze PlayStation 4 z PlayStation Plus, przychodzi do domu, włącza PlayStation U, wpisuje kod i patrzy, ma do ściągnięcia Bindow i zajak i coś tam jeszcze wtedy, do danego miesiąca było. Na kolejne gry musi czekać kolejny miesiąc, też nie wiadomo jakie to są gry, zapłacił powiedzmy na rok czasu 195 zł i się czuje po prostu wydymany przychodzi do domu z Xbox One, ma Xbox Live, też ma nie wiadomo jeżeli chodzi o dobór gier, ale te gry już mu zostają na stałe, nawet jak, jak się zrazi i nie wykupi kolejnego Xbox Live na jakiś miesiąc, te gry będzie miał już na dysku, będzie mógł grać dodatkowo zakupi sobie na rok czasu za 87 zł ten abonament i jej akces i ma na start powiedzmy 10-15 gier, które może grać to jest grania na pół roku, no. Ale Ty mówisz o sytuacjach, ale Ty mówisz o tym co jest teraz, a nie o tym co by mogło być, kiedy by to było wszystko przygotowane. No bo to, że na razie tych gier nie ma, to jest zupełnie inna kwestia. Ja w ogóle uważam, że wprowadzenie y, od strony finansowej, wprowadzenie takiego modelu, byłoby dobrym krokiem dopiero w momencie, kiedy już by byłby schyłek tych konsol i byłaby odpowiednia baza tytułów zrobiona, bo wtedy mogliby czymś kusić i dodatkowe pieniądze od graczy wyciągnąć, tak? Dlatego, że już i tak zarobili na tych grach, grach po raz pierwszy, bo ileś ludzi je kupiło, ale nie kupiło wszystkich gier, wiadomo, więc wykupują sobie ten abonament dodatkowo bo będą chcieli pograć powiedzmy w tytuły tam, nie wiem, drugiego sortu nazwijmy to, tak, te ich y, drugie wybory. Nie ma w ogóle opcji, żeby to miało sens teraz, kiedy tych gier nie ma, kiedy jest ich tak mało, ale kiedy już będzie coraz mniej wartościowych tytułów wychodziło na koniec tych konsol, myślę, że to wtedy może mieć sens. Dobra, a tak jak teraz gadaliśmy o tym całym abonamencie i tak dalej, jak porównałeś właśnie te konsole i Sony i Microsoftu, to chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Spójrzcie jakby te abonamenty były reklamowane, ponieważ z tego co widziałem tak naprawdę, teraz Microsoft jeżeli reklamuje swój abonament Games with Gold, to zaznacza, że te gry dostaniesz w tym miesiącu i od tego miesiąca będziesz dostawał kolejne. A Sony na przykład mamy ludzi tym, że pokazuje gry z całego roku i mówi te gry i jeszcze wiele, wiele innych, no nie? To sobie wyobraźcie jakby były właśnie reklamowane te abonamenty non-limit, plus jakby były liczone materiały dla ludzi wykupujących właśnie te abonamenty. Czy miałbyś dostęp do wszystkich materiałów od danego momentu do przodu? Czy łącznie z tymi, które już kiedyś były, a po prostu nie używałeś tego, bo stwierdziłeś, że konsole są dla dzieci na przykład, no nie? No i, I teraz za wyrok co co Rafał powiedział, że, że taki abonament by się fajnie sprawdził, jakby to było na schyłku już konsoli i by była pokaźna biblioteka. Ale nie, takiego momentu... Podstawowa to jest podstawowa zasada takiego abonamentu, że masz dostęp do wszystkich tytułów naraz. Nie tych, które są w danym miesiącu PlayStation Plus dostępne, tylko do wszystkich. No tak, tak, tak. tak. Tylko, że mi chodzi o to, że, że, że trzeba troszeczkę poczekać, zanim się jakaś konkretna biblioteka takich tytułów znajdzie na, na konsoli, żeby taki abonament wprowadzić. Bo jakby teraz taki abonament wprowadzili, to albo będzie on wyglądał na zasadzie, jak właśnie mówiliśmy, że masz ileś tam tytułów, ale nowe już nie będą do tego abonamentu dochodziły, e, albo masz abonament taki, jak jest właśnie jej Access, czyli masz już do tej pory jakieś gry i co jakiś czas te gry nowe dochodzą. Więc... Według mnie, jak jeżeli w ogóle miałoby być taki, taki, taki no limit, płacisz po prostu i, i masz dostęp do gier, to pójdą w coś w stylu jej akces. Dobra, to kolejny gwóźdź do trumny. Czy taki abonament byłby cross-genowy, czy ob obowiązywał tylko na jedną konsolę? Czy na przykład kupuję taki abonament na PS3 i mam dostęp do wszystkiego na PS3, ale jak chcę kupić na PS4, to muszę płacić od nowa, żeby mieć dostęp do materiałów na PS4. Czyli mi się wydaje, że takie coś w ogóle nie ma, nie, nie ma miejsca ze względu na, na, na to, jak te gry są robione. Tak, no, pójesz abonament na, na konsolę czwórkę i wychodzi za ileś tam lat piątka, no to z punktu technicznego raczej te gry nie pójdą, bo nie są kompatybilne. A, chyba, że się mylę, oczywiście, bo nie wiem, jak to tam działa zbytnio, nie? ale tak na logikę, w ten sposób, że raczej to ale będzie ja nie zakładając, Dlaczego na przykład? Kolejna platforma, nazwijmy to, nie wiem, GameCube, Gamecube 2. I Gamecube 3, tak? Kupujesz nie. abonament na Gamecube 2, masz tam dostęp do tych wszystkich gier i automatycznie dostajesz, nie wiem, po 50 latach Gamecube 3. Bo po prostu zmieniają generację, tak? I, to już I znowu wprowadzają ten abonament, tylko że na przykład jeżeli ta konsola kolejna miałaby pełną kompatybilność z poprzednimi tytułami. To czy wtedy by trzeba było płacić dwa razy abonament, czy na przykład jeden abonament na obie konsole? Nie, Plus, to na pewno byłoby jedno stary, konto. To musi obie. być jedno konto. No i konto by było na 100%, ale, ale żeby tamte gry działały, to musiałoby być na zasadzie streamingu, tak jak jest teraz te PlayStation, PlayStation Now, bo raczej to nie zadziała. Dobra, kolejne pytanie z typu głupich, bo się nie znam. Teraz tak, mamy abonament, na przykład 100, 199 zł rocznie, tak? I w to wchodzi na przykład wszystko. Filmy, muzyka, książki, gry, żona, która gotuje obiad i dziecko, które płacze po nocach. Ale czy byłaby możliwość na przykład płacenia mniejszego abonamentu i na przykład zrezygnowania z materiałów na przykład książkowych albo filmowych na rzecz tych innych? Jak myślicie? Czy po prostu transakcja wiązana, że bierzesz wszystko albo nic? Ja myślę, nie wiem jak, jak Rafał, ale mi się wydaje, że to powinien klient decydować co on tak naprawdę chce, bo jak się wciska wszystko, to raczej to nie jest dobry pomysł, a tak jak powiedziałeś, te dzieci, wszystko i, i czas spędzony nagranie. To taką sytuację przecież na Steamie jest, że, że ludzie mają po ileś tam, ostatnio był, był taki śmie taka śmieszna stronka, że mogłeś pisać e, swój login na Steama i pokazało ci ile potrzebujesz dni, żeby dokończyć wszystkie swoje gry jakie masz na koncie, więc i, im więcej tej zawartości by było w takim części to, no, no nie wiem, to jest śmieszne, ale no, co za dużo to i zje nie zjanie wyszło mi na tej stronie, że mogę pięć razy przypłynąć tytanikiem, i zatonąć, zanim skończę No, tygry. Jacek był rekordzistą. Jacek był rekordzistą w tej kwestii. Nie, no ale tak. słuchajcie. Mój kolega dostał ten, że trzy razy ewolucja by musiała przejść, zanim skończy te swoje gry. Więc tam jest sporo do wyboru. No dobra, Rafał. No A ale już. to są przecież usługi u różnych operatorów, tak? No jeżeli chcę filmy, to sobie biorę tak, żeby z pilota do telewizora te filmy odpalić i to będę powiedzmy opłacał abonament zwiększony u dostawcy telewizji jakiejś UPC czy coś w tym stylu, tak? bo oni to pierwsi wprowadzili. Książki zakładamy e -booki, tak? Będę sobie opłacał w pożyczalni jakiejś internetowej w Amazonie czy, czy, czy w czymś, tak? I będzie mi się to powiedzmy tam to działało. Chyba, że nie czytam, to nie będę tego opłacał, tak? Muzykę będę opłacał na Spotify'u albo, albo jeszcze na czymś innym. A, a jeżeli mam konsolę i gram to będę opłacał abonament na gry. To jest bardzo nie dobre... Nie sądzisz, że tego byłoby za dużo wtedy? Słucham. Tyś... Nie sądzisz, że tego byłoby za dużo wtedy? 50 tysięcy abonamentów po cenie co miesiąc komuś innemu, zamiast na przykład wszystkiego za jednym razem? Ale Jacek, nic Ci nie każe kupować wszystkiego. No, no, możesz wybrać sobie to, co Ty tak naprawdę potrzebujesz. I jak jest, jak jest wybór na rynku, to jest dobrze. No dobra, ale na przykład chciałbym mieć, nie wiem, książki, filmy, muzykę i gry. Na czym? To ja bym na przykład wolał płacić I na, się na, na, czym by się na wszystkich. Mieć? Nawet na przykład na komputerze, ale żeby to wszystko było w jednym, w jednym abonamencie. Ale My na komputerze nie pieczy książek. Dzięki. Nie, no tak, no na komputerze. No dobra, wydało się, przeglądam tylko obrazki. No na komputerze się nie. książek nie czyta, no bo owszem zdarzają się osoby, które czytają. Ja też przeczytałem kilka książek na komputerze, ale rozwiązaniem, które do tego celu jest wynalezione, są e-booki, tak, i czytniki papierowe i jednak najwięcej osób, jeżeli już mówimy o jakimś tam zastosowaniu nowych technologii, z tego korzysta, tak? Tak samo jak ze słuchania muzyki, yy, najwięcej osób słucha je teraz yy, gdzieś tam na słuchawkach sobie ze smartfonów, tak? w taki czy w inny sposób, czy ściągnięte, czy ze Spotify, a. ale to jest najpowszechniejsze rozwiązanie. No, co z tego, że je będziesz miał na PC? Cie? Ja mam dalej Walkmana. Z tym, że zobacz, masz yy, konto na Spotify'u, które z tego samego konta sobie odpalasz wszystko, co chcesz i, i jak tylko ci się podoba yy, w domu, na komputerze, tak? Albo... Bezpośrednio gdzieś tam z komórki, czy, czy, czy jeszcze jakoś inaczej. To jest fajne rozwiązanie, dlatego że, nie wiem, tą samą listę swoich ulubionych utworów odpalasz bez problemu, nie wiem, na komórce, jak jesteś poza domem, albo w domu, jak jesteś, odpalasz na tablecie, żeby ci leciało na kino domowe, na przykład przez jakiś tam kabel, czy bluetooth, czy coś w tym stylu. I, i ciągle jest to ta sama lista, albo nie wiem, widzisz do znajomego i też odpalasz sobie swoją listę, nie musisz szukać tych utworów, tylko tak, jak one są, prawda? Tak samo jest książkami, czy, czy, czy, czy z filmami myślę, że tak będzie. Znaczy z filmami jest najtrudniej, no bo to są treści, yy, wiadomo, idziemy w kierunku 4H, 4K, nawet treści Full HD nie jest łatwo obejrzeć bez szybkiego internetu, gdzieś tam w streamingu i, i widać nawet po tych mm, darmowych yy, stronach, typu jakieś tam player.pl albo, albo IPLA, yy, że jak są materiały, które powiedzmy, nie wiem, jakiś finał programu powiedzmy yy, kulinarnego, który ma dużo odsłon, to on nie jest w stanie, jak ktoś ma nawet 60 mega, pójść w pełnym HD, bo za dużo osób go naraz ogląda. Tak? Więc połączenie tego wszystkiego, nie wiem, próba wrzucenia tego na, na serwery naraz, no, moim zdaniem to jest... W tym kierunku nie pójdą, ale w sama, w same abonamenty na pewno będą dalej rozwijali, bo słuchajcie, to jest y, świetne rozwiązanie, ze strony, znaczy patrząc jakby ze strony firmy, dlatego że daje świadomą wielkość dochodu co miesiąc. Oni wiedzą dzięki temu, ile mają abonamentów, wiedzą ile zarobią, a nie spekulują, ile nam przyniesie przychodu dana gra, czy będzie hitem, czy nie będzie hitem. Ale tu dochodzimy do takiej w sumie, do takiego ważnego w sumie pytania, które powinniśmy na starcie sobie zadać, czy taki, taki abonament to ma być powiedzmy sobie od Sony, od Microsoftu, czy od, od, od firm, tak jak Electronic Arts, Ubisoft bo to się wiąże z tym, że jeżeli będzie abonament tak od, od Microsoftu, to może to być albo na gry od Microsoftu, albo mogą pójść troszeczkę tak jak jest PlayStation Plus i od, od wszystkich ludzi, tak? Nie, to powinno być realizowane przez producenta, ale z wykorzystaniem zewnętrznych deweloperów. To teraz ja mam dla Was jeszcze jedno pytanie. No. Myślicie, że takie abonamenty wyprą sprzedaż retailową? Że już na przykład pozbędziemy się tych wszystkich płytek jak miało to kiedyś zrobić, właśnie takie całe streamowanie gier, czy w końcu taki abonament będzie na tyle dobry, na tyle mocny, na tyle powszechny, że po prostu twórcy przestaną wydawać gry na płytkach? Ciężkie pytanie. Oczywiście, jeżeli Ciężka. zrobimy tą utopijną myśl i wprowadzimy w życie, że w końcu wersje cyfrowe będą tańsze od wersji retailowej. No to wtedy jest sens, ale ja nie chcę, żeby tak się stało, bo ja nie będę potrzebny wtedy mojemu pracodawcy, więc nie. Czemu? Będzie dawał Ci wtedy kody, będzie kody sprzedawać. Tak, będzie handl kodami. To jak fuck you, nie wiem, kto wydaje Torchlighta no. dwójkę w Polsce, ale ten, kto wydaje, dosta powinien dostać nie wiem, karnego jeżyka na czoło za to, że ja kupuję Torchlighta 2, wydaję moje ciężko zarobione 9,99. I to tak, właśnie w Media MediaMarkt, tak, do Ciebie mówię Tomku. A tam w środku nie ma płyty, tylko jest kod na Steama. Myślałem, że mnie krew zaleje. To po co mi wtedy pudełko z kodem, jak mogłem sobie samo kupić na Allegro, nie? No ja też jestem zdziwiony, bo, bo to nie jest jedyna gra, która tak, tak, tak się pojawiła. Tak samo jest z NPA2K15, jest wersja, gdzie w środku masz karteczkę z, z, z cyferkami, literkami. Nie, wróć, wróć, była płyta, ale z instalatorem Steama. Tomku, a ja mam jeszcze jedno pytanie, bo, bo na grupie się pojawiło coś takiego wczoraj. Ktoś wrzucił na grupę rozgrywki zdjęcie, znaczy link do Allegro, gdzie ktoś sprzedawał właśnie kod na Steam, a bodajże na Steam albo na, na. A wiem o co ci Na coś jeszcze innego z Assassin's Creedem. I oczywiście był kod, było zdjęcie tego kodu. Kod był zamazany w pęcie, ale kod kreskowy był widoczny. Czy. padło pytanie, czy czytanie takiego kodu, a wiadomo, Nie masz że. Czas. Nie ma szans, żeby czytać ten kod, żeby go rozszyfrować? Nie, nie ma szans. Wiesz, to, to, to, Jeżeli chodzi o, o, o ten kod, to fajny pomysł i pewnie każdy już sobie to telefonem zeskadował, żeby sprawdzić. Ale jeżeli chodzi o, o, o sam ten kod, to tam są takie linie pomiędzy tymi grubszymi. One są naprawdę cienkie i nawet na oryginalnie wydrukowanym papierze i kartce one są naprawdę cieniutkie i wystarczy... Wystarczy, żebyś na tym położył folię, jak na przykład masz foliowane gry i skaner już ma problem, żeby to czytać, więc wątpię, żeby, żeby z monitora po prostu, żebyś ten kod mhm. szczytał, więc gościu dobrze zrobił, że zamazał te ważniejsze literki, cyferki, które są poniżej. No dobra, macie coś jeszcze do dodania, zanim przejdziemy do drugiego tematu głównego? Plot twist? Plot twist. No, ja już... Ja ci powiem jeszcze o tym abonamencie, jak mogę. No słuchamy, bo ja bym chciał, żeby było wszystko po staremu, tak jak jest teraz, czyli masz gry na płytach i ewentualnie gry cyfrowe, o jeżeli one będą o 70-50% tańsze, to wtedy to ma rację bytu w mojej opinii. Ale żeby też takie wynalazki jak ja, się pojawiały, bo kto będzie chciał, to spróbuję. A skoro mi się na imprezę raz przydało zapłacić 15 zł i nie szukać, nie kombinować na przyszłość, jakie gry tam sobie wziąć, od kogo pożyczyć, żeby we dwóch zagrać, niech takie rzeczy inwestują, niech robią tę cyfrową dystrybucję jak najbardziej, tylko żeby to było tańsze, bo powinno być tańsze. Rafale, statement. No, ja tylko czekam na rozwój sytuacji, ja i tak nie będę brał takiego abonamentu, bo ja gram powiedzmy <coughs> z taką częstotliwością, że, że można by się powstydzić. Powiedz, że jesteś średnio hardkorowym graczem. Tak, jestem hardkorowym, tak dyplomatycznie. hardkorowym graczem. Średnio hardkorowy. Nie pytaj o moją średnią roczkę. Dobra. Dobra, ja w skrócie powiem, że według mnie to nie wypali. W jakimś utopijnym świecie, gdzie każdy ma dobry dostęp do internetu, każdy zarabia dużo i po prostu byłoby nas na to stać jak najbardziej, ale niestety przy tym, co mamy teraz w Polsce, to według mnie to będzie klapa tak samo jak PlayStation Przy tym masz rację, ja tylko tak. jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę w tej kwestii. Musicie, chcąc taki temat omówić, zwrócić uwagę na to, jakiego konsumenta się dzisiaj szkoli. Dla Was to jest, owszem, dla mnie też zresztą trochę przegięcie, natomiast dzisiejsza młodzież, która się no, w ogóle bez internetu świata nie zna yy, i nigdy, nigdy nie pozna już, tak? Oni w momencie jak ma 10 lat, to on jest przyzwyczajony do tego, że ma nielimitowany dostęp na przykład do mm, muzyki i załóżmy ma nielimitowany dostęp, nie wiem, do książek, tak? Bo rodzice płacą abonament. I, i, I co dla niego będzie? Czy dla niego nie będzie dziwnym za jakiś czas, że on musi jeszcze chodzić, pudełka, gier kupować itd. Tak tak Sami się będą tego domagali. Zobaczycie. Ja powiem tak, za moich czasów, jak byłem młody, to był nielimitowany dostęp do piaskownicy i huśtawek i wszyscy żyli. A internety to był wymysł. No dobra, kończymy pierwszą połowę tematu głównego, czyli o abonamentach. Teraz przejdźmy do, tak jakby, drugiej połowy tematu. Plot twist, mamy dwie połówki tematu, o dziwo, zamiast jednej, znaczy jednego całego, mniejsza z tym. Przejdziemy teraz do konferencji Microsoftu, Rafale, Tomku. Dajecie. Przejdziemy do konferencji Microsoftu. O Boże, tam było dużo rzeczy. W zasadzie jedna mniej ale ciekawa od drugiej. Druga połowa tego. <laughs> jedna, jedna mniej ciekawa od drugiej. Najciekawsze jest chyba to, że e, no, będzie jednak zapowiedziano Windows 10 dla, dla wszystkich, tak? Czyli znaczy dla wszystkich. No, pomijam listę XP, ale że, że użytkownicy przede wszystkim siódemki będą mieli dużo czasu, bo cały rok, tak, siódemka i ósemka, żeby przejść na Windowsa 10. Właśnie to jest może dobry moment, żeby powiedzieć wszystkim, jak to będzie działać, bo to troszeczkę było takie zagmatwane. Ja musiałem się parę razy pytać, jak to dokładnie z tym jest. Może powiesz, jak to z tym dostępem, znaczy upgrade'em przez rok czasu. Czy to jest upgrade na rok czasu? Czy to jest. Nie, a nie, nie. To upgrade. Czasów, nie on zostaje, jest on jest dożywotni. Z tego, co się dowiedziałem, on jest dożywotni, ale jest rok czasu na wykonanie go. Za rok już nie będzie można starszych wersji upgradeować, ale. Licencja ważna na dzień dzisiejszy będzie ważna potem już na czas nieoznaczony. tak Przynajmniej te informacje, do których się dokopałem, były przedstawione. I mnie bardziej zastanawia coś innego. Co oni chcą tym Windowsem 10 osiągnąć i zrobić, że tak wszystkich usilnie na niego przesadzają? Ja Ci mogę powiedzieć, co chcą zrobić. To jest taka nieinwazyjna próba przejęcia całego rynku jeżeli chodzi o gry, ponieważ jak sam wiesz, do tego Windowsa 10 dodali kilka aplikacji, które na przykład pozwalają odpalać gry z Xboxa One, jest połączona aplikacja razem właśnie z kontem Xbox One czy Xbox Gold. Według mnie oni zrobili to po to, żeby przygotować graczy na to, co mają zamiar przygotować, czyli zrobić naprawdę wielką konkurencję dla Steama i sprawić, żeby twórcy na przykład wydawali gry tylko u nich, a nie wszędzie. Według mnie po to jest właśnie ten darmowy upgrade Windowsa 10. Ale teraz poczekaj Jacko bo powiedziałeś, żeby odpalać gry z Xbox One na komputerze. Chodzi ci oczywiście o streamowanie z Xboxa obrazu na komputer, tak? Na tak, komputer, więcej, na tablet, yy, na komórkę. Tak. Plus mają podobno, to jest, uwaga, plotka, więc nie bierzcie mnie za słowo, nie cytujcie mnie, nie wiem, w jakich gazetach albo coś. My nie będziemy, ma być słuchacze tak... ciebie będą. <laughs> Co złego to nie ja. Ale ogólnie ma być tak, że niektóre gry z Xboxa One i z poprzednich Xboxów mają zostać wydane na PC. Tak jak kiedyś były tylko ekskluzywami dla mhm. Xboxów, tak teraz będą jeszcze niektóre wydawane jako właśnie multiplatforma, czyli i Xbox One i PC. Coś w stylu The Rising, tak? i to chyba w sumie fajne będzie, tak? No z jednej strony stracisz takie wirtualne pojęcie, że tracisz ekskluzywa, bo jeżeli kupujesz konsolę, no to chcesz grać na tej konsoli, niekoniecznie chcesz grać na komputerze, więc to nadal jest ekskluzyw dla ciebie, a jeżeli masz w domu dobry komputer, który, który pociągnie takie gry, no to masz w tym momencie wybór, kupujesz grę sobie na komputer, załóżmy Forza Horizon 2, kupujesz sobie na komputer, za ileś tam pieniążków i odpowiednik do ściągnięcia za darmo, do pobrania już masz na, na konsolę Xbox One, więc to jest super sprawa. I według mnie to nie jest Cross nic by był zawsze mega sprawą według mnie. Dokładnie, więc to jest, to jest in plus trzeba im dać. Mimo, że na no, załóżmy mi, jako mi, ale na pewno jest miliony ludzi, którzy mają lepsze komputery ode mnie. Jeżeli ja kupując grę będę miał i tu, i tu kopię, to nóż może w przyszłości będę miał lepszy komputer, zawsze będę mógł wtedy go od, tą, tą tą grę odpalić, więc to jest super sprawa jak dla mnie. Plus właśnie spójrz jak to by było z cyfrowymi grami. Kupujesz niby cyfrowo tam sam klucz bez retaila i tak dalej. Masz go podpiętego do tego swojego konta Xbox Live Gold, grasz na PC, ale na przykład właśnie za 2-3 lata masz promocję, kupujesz Xbox One w Biedronce za 30 zł. przynosisz do domu, podłączasz i z automatu możesz znowu grać w tamte gry, no nie? To jest też, byłoby też mega rozwiązanie. No dokładnie, dokładnie. A ty Rafał, co ty myślisz? Bo chyba ty, ty Xbox One masz, czy nie masz? Nie, ja na PS3 jeszcze ostatnio siedziałem, ja w ogóle zawsze na, na, na Sony sprzęcie żyłem, Xbox był gdzieś tam daleko ode mnie. Mhm. Ale na komputerze grasz. Na komputerze mi się zdarza, ale, ale raczej to nie są jakieś tam wymagające tytuły. Ostatnio yy, korzystając z promocji Team Parka sobie ściągnąłem z 97 i stwierdziłem, że boże jak to gra, która ma 18 praktycznie lat potrafi wyglądać fantastycznie i miodnie, pomimo że tam jest pikseloza, a dzisiaj po prostu nie potrafią zrobić czegoś, co nie wygląda jak drewno. Natomiast posłuchajcie... To ma być jeden system i przede wszystkim będzie łatwiej się te gry pisało. Przede wszystkim to jest dużym zyskiem, tak, że, że więcej deweloperów będzie się w kierunku e, Windowsa i Xboxa oglądało, dlatego że tutaj za jednym zamachem robią od razu dwie pieczenie, e, niż w kierunku PS3, jeżeli już tak, znaczy PS4, tak, jeżeli już taki wybór będzie musiał padać, tak. Poza tym myślę, że tutaj bardzo dużą rolę będą odgrywały te usługi poboczne, tak? Że będzie Office na licencji na wszystkich jakby dostępnych sprzętach w pełnej jakby wersji, nie nie, nie jakiejś tam ograniczonej. Jakieś te inne ich usługi tak, będą również z tym powiązane. No, myślę, że dużo tym zyskają i ogólnie rzecz biorąc to jest poniekąd to jest kopiowanie tego, co ma Apple, tak? No bo Jakiej mamy konkurencję, jeżeli chodzi o systemy operacyjne? Mamy Windowsa, mamy Linuxa i mamy iOSa, tak? iOS, poprawcie mnie, ale chyba nie jest systemem płatnym, tylko jest po prostu wliczony w opłatę sprzętu zawsze i jakby każdemu użytkownikowi Apple'a upgrade'owany zawsze z nową wersją i tak dalej. Więc no, to jest troszeczkę pójście w te ślady, tak? Tyle, że oni mają jeszcze Xboxa, którego mogą do tego dopiąć, no. No dobra, tak więc mówimy o Xboxie. To który z was powie mi co to jest HoloLens? A to chyba nie jest z Xboxem związane, bo to są to jest w zasadzie taki odpowiednik moim zdaniem w zasadzie bardziej pokaz możliwości w bitwie z Googlem bardziej, bo bo Windows przecież na wielu polach toczy bitwy z różnymi powiedzmy z jednej strony musi z iOS-em się bić, z drugiej z Googlem, z trzeciej z Sony. HoloLens to są takie gogle, które pozwalają widzieć Ci wszystko normalnie przez nie, jak przez okulary, ale mogą nakładać na to obraz, tak de facto jak to robiło Google Glass. Tylko, że na całym jego obszarze, czyli na przykład możesz se na ścianie wyświetlić, nie wiem, jakąś tabelkę albo obrazek, albo przeglądając się w lustrze rano, widzieć pogodę, czy cokolwiek tam sobie zechcesz, no ze wszystkiego mieć ekran, tak? Natomiast, no, to nie są okulary wyglądające tak jak Google Glass, czyli, że je zakładasz i tak naprawdę mało kto zauważa, że masz coś dziwnego na głowie, no tylko jednak dosyć spory sprzęt i... Myślę, że to fajnie będzie się sprawdzało i wyglądało, ma potencjał, ale, ale na pewno nie w tej pierwszej generacji, która jeszcze jest y, taką w zasadzie na na konsolą nałożoną na głowę. Ale możliwości są spore. Zacznijmy od samego początku, że to nie jest żaden hologram, tak, żaden to nie, tak jak sama nazwa HoloLens, i oni wszyscy mówią, że mamy hologramy. To jest najzwyklejsze w świecie rozszerzona rzeczywistość, tak, augmented reality. Nic, ta technologia już od wielu lat istnieje. Nawet na, na telefonach można sobie zainstalować taką apkę, po prostu wpisując, rysujesz na kartce papieru czarnym długopisem, czy markerem jakiś tam kwadracik, czy powiedzmy umowny kształt i już możesz doświadczyć poprzez swój zwykły telefon tej technologii, którą oni reklamują. Fakt, faktem, że to jest na większą skalę. No skala jest zupełnie Ale inna, bo ci to nakłada nowego. na żywo na obraz, który widzisz, a nie, że patrzysz na to powiedzmy przez dodatkowy ekran. Patrzysz przez ekran, który jest przezroczysty i jest przy twoich oczach, o w ten sposób, tak? Więc no, powiedzmy bardziej są przystępne no tak, tak, te a, zastosowania, tak? No, wyobraź sobie, że nie wiem, że, że, że zakładasz takie okulary i, i chodzisz po, nie wiem, nowo wybudowanym domu i sobie programujesz, czy tam wyobrażasz, dzięki jakiejś aplikacji yy, wspomagasz wyobraźnie jak będzie wyglądała twoja łazienka przyszła. Tak? To w tym Przepraszam, że ci przerywam. Graliście w Heavy Rain'a? Tak, tak. właśnie chciałem powiedzieć, że, że, że ktoś tu o kogoś grał. Jak teraz Rafał mówi o tym wszystkim, takim projektowaniu domu i programowaniu, to od razu pierwsze co mi się rzuciło, to jest No Ari. widzisz, a ja nie Heavy grałem Raina. w Heavy Rain'a. To powiem ci tylko w skrócie tak, że Ari to były takie specjalne okulary oraz rękawica. Główny, jeden z głównych bohaterów, Jaden Pierce chyba miał, nieważne, już nie pamiętam, zakładał, za każdym razem, kiedy rozwiązywał sprawę... Tak, i pewnie teoria, zaraz tak? widział tam jakieś yy, dodatki, elementy. Dokładnie. On do, do, tylko siadał na przykład w pustym pokoju, na krześle i miał przed sobą biurko. Automatycznie, po założeniu tych okularów, całe to pomieszczenie się zmieniało. Na przykład ten pokój, który był dozwyczaj pusty, był szary i w ogóle miał grzyba na ścianie, Nagle stawał się pięknym pokojem, albo nie wiem, wyglądał jakby koleś stał na górze i siedział przy tym biurku. Wszystkie papiery, które rozwijał, pojawiały się w powietrzu, mógł je przesuwać, obracać, wszystko. I jeżeli HoloLens pójdzie chociaż w jedną dziesiątą tego, co oferował nam Ari, to ja jestem kupiony. No. Jak się Pięk nazywało z te, te pomieszczenie? te pomieszczenia, gdzie oni wchodzili i, i wirtualna rzeczywistość się na Jak to, Wiecie, jak to się nazywało? Bo, bo ch chyba najbliżej, najfajniej, najfajniejsze zastosowanie tych Matrix, e, Nie, Matrix to nie to. Tych hololengsów to właśnie byłoby w tym stylu, że, że coś połączonego z grami. Że, że masz w całym pokoju i kurczę, jak, jak to się nazywało? Chodzi ci o coś takiego, co było w tronie tak naprawdę, gdzie wchodzili do zupełnie osobnego świata, tak? Jak na przykład w X-Menach te bitewne testy. Nie A, nie. dobra, wiem Coś o co ci chodzi. W stylu. O chodzi. Ja bym to bardziej widział też w stylu, jeżeli mówimy o zastosowaniu przy graniu. Jak byłem na przykład, nie wiem, w Hack, ewentualnie Sword Art Online i innych takich grach, gdzie zakładaliśmy wielki kask i praktycznie w praktycznym grze nie używaliśmy żadnych padów ani nic, tylko my byliśmy postacią. Nasze ruchy odzorowywały ruchy, oczywiście postaci, tak? Oczywiście to miało tam swoje. Plusy, ponieważ wiadomo, tak jak my umieliśmy grać, tak graliśmy, ale nasze ciało było wtedy zablokowane, więc nie rzucaliśmy się jak chomik na patelni podczas grania. No i według mnie, jeżeli Hololens ma coś zmienić, to ja chcę, żeby właśnie powstały takie hełmy VR, ewentualnie ari. No albo ten pokój z X-Menu. Dokładnie, bardzo fajnie też by było jakby za pośrednictwem tych właśnie okularów mógłbyś sobie, patrząc na telewizor, grając w jakąś grę, na przykład mógłbyś sobie obok na ścianę rozciągnąć mapę toru, tak, po którym załóżmy jeździsz i, i, i ten ekranik zostawałby w tym samym miejscu, obojętnie jak gdybyś na niego spojrzał, no takie, no po prostu rozszerzona rzeczywistość. No to, to jest fajne rozwiązanie, to jest fajne rozwiązanie. no tylko Nie wiem, jeszcze... czy pamiętacie, ale kiedyś właśnie Microsoft oferował coś takiego, znaczy chciał oferować coś takiego w swoich konsolach. Się chyba nazywał Illumirum? Tak. Jakoś tak. Takiego. Czy Room Alive. Nieważne, że poza tym co widzieliśmy na telewizorze na ścianach obok można było mieć różne takie dodatkowe opcje, właśnie to miało obsługiwać także, że włączasz sobie minimapę na ścianie, klipunek z drugiej strony telewizora, nie wiem czemu niestety nie pociągnęli tego dalej i słuch o tym zaginął, ale no, patent był przedni wtedy. No tam potrzebowałeś projektor do tego, żeby on puszczał obraz na, na, na, na ścianę, plus jeszcze Kinecta tam, no to za duże koszta według mnie, to raczej jako nowinka niż jakaś taka technologia, która naprawdę miałaby dla normalnego Kowalskiego być na rynku, tak? A HoloLens, HoloLens właśnie będzie takim rozszerzeniem możliwości. To by było super, to by było super. I nie wiem, czy to nawet nie byłoby fajniejsze niż ten hałm wirtualnej rzeczywistości, bo nie musisz jakoś specjalnie gry robić pod to urządzenie, wystarczy zwykła, dodatkowa jakaś tam funkcja, jak masz teraz padami od czwórki, tak, ten głośniczek, touchpad i lampka, no to to jest kwestia paru chyba linii kodu i już sobie możesz tą mapę rozciągnąć na całą ścianę, edytować, robić inne elementy, tabelki, załóżmy grasz w Dark Souls albo jakiegoś e, na podłodze ustawiasz sobie, rozciągasz cały twój ekwipunek, jaki masz u góry, po prostu Wikipedię z e, tymi potworami, jakie słabe punkty, no jest, jest, jest potencjał na tą technologię, żeby to wykorzystać. Myślę, że oni jeżeli pójdą w ten sposób, to to może, może być ciekawie, nie? No dobra, mam pewne informacje, że Rafał niestety musi niedługo kończyć. Dlatego Rafale chciałbyś coś jeszcze dodać do tego tematu? Powiem ja się zgadzam. Zgadzam się na pewno z wami, że to jest fajne rozszerzenie zarówno do, do gier, jak i też do, do innych treści, tak? No bo nawet wiecie, można by coś takiego podpiąć, nie wiem, pod.. Yy... Wyobraźmy sobie, nie wiem, oglądamy mecz na przykład, tak? I obok mamy na bieżąco wszystkie informacje wyświetlane, yy, związane gdzieś tam z jakimiś statystykami, tak? Meczu, które lecą, a na ekranie mamy w pełni wyświetlony cały, cały ekran, tak? No, możliwości jest sporo, no, myślę, że będą mogli nad tym pracować, no. Póki co, troszeczkę jeszcze moim zdaniem, jest to takie za duże rozwiązanie, że, że, że to nie jest naturalne, tak? Że to jest taki bardziej jeszcze hełm niż okulary, ale myślę, że to się rozwinie. Fajny pomysł w każdym razie i, i chyba lepiej się sprawdzi niż Google Glass, który w zasadzie jest projektem, który trochę umarł i, i nawet nie widać jego kontynuacji. Więc, więc fajnie w dobrym kierunku idą, jak najbardziej dla nich pochwały. No, widać dużo zmian od kiedy jest nowy prezes w Microsoftie i w sumie... W sumie dużo można by o tym powiedzieć ciekawego. No ciekawe jak to się przebije na ten najbardziej nas interesujący temat, czyli, czyli właśnie rozwijanie Xboxa, rozwijanie gier i jakby łączenie tych usług, no bo na pewno mają na to jakiś pomysł, no to już widać po tej konferencji. Że, że będą starali się te usługi łączyć i nawet jak jeszcze na pierwszy rzut oka, zobaczcie, nie zostało to zapowiedziane, to my już wybiegamy gdzieś tam naszą wyobraźnią, jak fajnie mogłoby być, a oni tylko te pomysły potem będą z internetu wykorzystywali. Wystarczy, będzie trochę poczytać, poszukać. To powiedz mi tylko, gdzie jest taka strona, to ja im szybko napiszę. <głosy> I kasa się kręci. I kasa się, kręci. Kasa się musi zgadzać. No dobra, słuchajcie, wszystkich w takim razie żegnam. Przepraszam, że tak szybko dzisiaj was opuszczam, ale, ale ten odcinek i tak ledwo nagraliśmy, dlatego że wczoraj Jacek nie miał prądu, yy, ja miałem zjazd rodzinny i, i ogólnie był problem ze znalezieniem złapaniem się, no ale jest zasada, że co tydzień ma być wypuszczany nowy, nowy odcinek, no to będziemy się jej trzymali ponad wszystko, prawda? Więc wszystkich pozdrawiam, uciekam i no jak będzie kącik pozdrowień, to to oczywiście dla całej grupy e, rozgrywki standardowo pozdrowienia. Dobra, no to pozdrowimy, pozdrowimy. Mam nadzieję, że zobaczymy się znowu za tydzień. No, żegnam w takim razie i nie siedźcie już długo, bo, bo już nie ma o czym gadać. <śmiech> Wszystkie najlepsze tematy skończone, drugi tam po trochu, ale do niego jeszcze wrócimy najwyżej za tydzień. No, tak? jasne. Dobra, dzięki w takim razie, do zobaczenia. No, trzymaj się, na razie. Cześć, cześć. No dobra Tomek, to teraz jako, że mamy wolną rękę, możemy robić sobie co chcemy. Mhm. Mm Myślisz, że zakończymy ten odcinek blisko dwóch godzin? Czy ciągniemy do 8 jak rozgrywka? Ja ci powiem tak, tam gdzie ja miałem wyjść, to już nie będę, bo powiedziałem, że się nie wyrobię, więc to tylko w kwestii Ciebie, Pani Kierownik, więc... <głosy> Jeszcze jest dużo tematów, ale równie dobrze. Na... Opowiemy może kilka naszych, tak? Jako takie rozluźnienie, że podcast nie tylko technologiczny i o głupotach, chciałbym, żebyś mi powiedział, co Cię urzekło w Rezydencie nowym. Znaczy nowym, remasterowanym Rezydencie. No to teraz poleciałeś, bo tak Właśnie powiedziałeś, co mnie urzekło. A to, to tego za dużo to nie będzie, tak Ci powiem. czy znaczy nie... Y zacznijmy od tego, że ja miałem przyjemność grać w Resident Evil na konsoli Nintendo GameCube, właśnie w tą, w tą wersję, z której zrobili tego remastera na nowe konsole i niestety w mojej opinii to tej grze wyszło jeszcze gorzej, bo ta gra już ma troszeczkę lat, a za dużych różnic w stosunku do tamtej wersji nie zrobili. Oczywiście e, wiadomo, że zbyt dużo nie mogli zrobić, ponieważ wszystkie wszystkie miejscówki i te otoczenia, jak wszyscy wiemy, to jest, to jest ręcznie rysowane, powiedzmy to jest big mapa, to nie jest środowisko trójwymiarowe, gdzieś, gdzie możesz coś tam troszeczkę pomieszać, jak to miało miejsce w remasterze serii tego naszego MasterChefa, tak? Czyli całe otoczenie i inne elementy od nowa porobili, pozmieniali. Tutaj nie mogli tego zrobić. Tu mogli jedynie co zrobić, to podbić rozdzielczość, e, rozciągnąć ekranik i no... Jakoś mi ta gra zbrzydła, nie wiem, nie wiem po prostu czemu, ale jak, jak, jak sama gra w sobie jako Rosję, jako prawdziwy taki gra od której to wszystko się zaczęło, ten cały survival, no to no, no to jest naprawdę ta sama gra co z, przed wielu lat i to jest bardzo dobra gra i nadal ma te momenty, gdzie po prostu podskakujesz, te napięcie, gdzie, gdzie patrzysz ile ci zostało, ile ci zostało naboi w magazynku, czy lepiej z noża jakiegoś zombie zabić, czy, czy precyzyjnie w głowę strzelić no jest, jest gra wymagająca, z tym, że muszę się przyznać niestety, ja włączyłem ją na very easy, bo nie mam już e, ochoty do, do, doświadczać tych wszystkich emocji jak kiedyś, ja po prostu chcę tą grę przejść, e, historię od nowa sobie przypomnieć i miło spędzić czas z tą grą, a, a wiem, że ty powiesz dużo o tej grze dobrego, więc słucham, Będę jak co będę ci przerywać i będę mówić, że objection. <laughs> Na przykład ja tak naprawdę za dużo nie mam do powiedzenia, ponieważ grałem to wiele, wiele lat temu, ale jeszcze w tą starą wersję, taką wiesz, właśnie podobną do Dino Crisis, z mm -hmm. wyglądu, że piksel na pikselu. I jak tak naprawdę teraz odpaliłem wersję remaster, no to wiadomo, byłem zauroczony prawą graficzną, ponieważ ja pamiętam tą grę jako kilka po prostu pikseli na krzyż, no nie? Nie grałem niestety w wersję z Gamecube'a, mimo że wiedziałem, że taka jest że ona wygląda przednio. Tak samo było po prostu z Metal Gear Solid The Twin Snakes. Tak? Dokładnie, dokładnie. No wersja na GameCube. GameCube'a. Właśnie dla, dla, dla tych remasterów. No właśnie, wcześniej wspomniałem o tym że właśnie miałem dylemat między konsolami, tak? I to dobre 10 lat temu, no może trochę mniej, właśnie był to dylemat między GameCube'em a ps 2 I to właśnie z tego powodu, że był ten Resident, był Twin Snakes, miała wyjść nowa Zelda Twilight Princess, no nie? Ale ostatecznie i tak wziąłem PS2 i nie żałuję, miałem masę JRPG na setki godzin. No dobra, ale wracając do tematu, jako że nic nie pamiętam z tej gry, to podchodzę do niej praktycznie jak do nowego tytułu, tak? No, no to bo ci nie pamiętam co się działo i to jest cud miód. Mówi to osoba, która nie pamięta jak grała, więc prawdopodobnie każdy, kto lubi oldschoolowe gry, zakocha się w tym tytule. Niestety słyszałem też takie opinie, że to już nie jest to, że gra jest po prostu monotonna, nudna, że nie ma naboi, że bez sensu, bo trzeba sejwować, a jak się zginie, to się idzie od sejwu, nie od checkpointa. No ale nie czarujmy się, wtedy te gry miały taki urok, tak? No wtedy, wtedy miały. Musiałeś uważać jak grasz, ponieważ no, jak zginąłeś no to czekało cię nadrabianie tego co było i jeżeli ktoś jest tak całkowicie nowym graczem i zna tylko te nowo szkolne gry, to on się nie zakocha w rezydencie. Choćby się paliło i waliło, nie da rady żeby on się w tym zakochał, on powie że na przykład The Last of Us jest lepsze, no i czaruj się, The Last of Us jest bardzo dobre, tak? ale jako survival horror się po całości ponieważ twórcy na to kłamali całą grę na najwyższym poziomie trudności przyszedłem na Rambo więc no, to nie to was co was mi teraz tak? to, to jest taka bardziej forma przygody tak? no, ja tam survivalnego nie widziałem ja, ja tą grę doświadczałem jako, jako zbita konkretna opowieść a te, te, te powiedzmy sobie te chodzące grzyby to było jako forma jakiegokolwiek gameplayu tak? ale wracając do Residenta i tego co powiedziałeś o nowych graczach to ja sam nawet się na tym złapałem, że <śmiech> chodzi o funkcję saveowania, tak? Przyzwyczajony do, do wszechobecnego autosave'u i po prostu wciskasz jeden guzik, już masz zapisane. Zresztą nawet w niektórych grach nie musisz wciskać, tylko wychodzisz do menu głównego, wyłączasz konsolę i jest zapisane. No w rezydencie musisz znaleźć szpulę z atramentem, przejść się do pomieszczenia z maszyną do pisania, która na przykład nie musi być pomieszczenie obok, może być do, dopiero na końcu, na końcu tego całego domu, no i ja szybko musiałem niestety wyjść z domu, wyłączyłem konsolę, w drodze samochodem stwierdziłem, że kurde nie wyłączyłem, nie, nie zapisałem <śmiech> Rezydenta, jak ja byłem No dokładnie, dokładnie, więc, więc masz rację z tym, że ci, co nie mieli przyjemności grania w takie gry, jak, jak, jak już starsi gracze, no to mogą się dziwić, co ta gra w ogóle robi na, w, obok innych gier, tak no. Różni, różni, się mechanika tych gier od tych nowych, ale to też jest fajne, że można zobaczyć, jak bardzo te, te gry się pozmieniały na przestrzeni lat, tak? No i niestety można też zauważyć słaby trend elektronicznej rozgrywki, czyli że gry są teraz za łatwe. Masz wszystko podane na tacy, jak i z jednego punktu do drugiego, gdzie w rezydencie remaster tego nie ma, tak? Ja na przykład 20 minut kombinowałem, co zrobić ze złotą strzałą. Uwaga, spoiler, tak? <śmiech> uwaga, spoiler, to jeszcze nic z tego nie powiedziałem, ale uwaga, spoiler, tak? Jest takie miejsce w tej no, posiadłości, nie ma... hał... posiadłości, o, posiadłości mhm. tak. taka wielka chałupa, tak? gdzie wychodzimy z tyłu tej posiadłości i jest cmentarz. I podchodzimy do pewnych nagrobków, tam wiadomo, nic się nie dzieje, możemy przeczytać, że tam jest wszystko zamazane, ale dochodzimy do momentu, gdzie jest grobowiec, na którym jest kupidyn czy tam aniołek. I mamy pokazane, że jest tam po prostu grot strzały, miejsce na grod strzały. No ja mam całą strzałę. Ja tak samo jak ty, mów, mów. Tak, i po prostu łażę, szukam wszędzie, tu oblazłem całe jedno piętro, tam doszedłem trochę dalej do drugiego piętra, kombinowałem, kombinowałem, nie wiedziałem co się, co się dzieje w ogóle, mózg mi już parował i okazuje się, że jak weźmiemy badanie danego przedmiotu, to możemy wejść z nim w interakcję. I przez to, że właśnie zbadałem strzałę, obróciłem ją, wziąłem zaakceptowanie interakcji, to bohaterka po prostu wyrwała mi ten grot strzały i mogłem go włożyć w tą kryptę, żeby wejść tam dalej, nie? I niestety obecnie gry już tego praktycznie nie robią. A jak robią, no to, no to jakieś naprawdę poszczególne produkty. Tak i masz napisane, naciśnij X, żeby oddać home. Tak, press X to Jason. Tak. <laughs> ale tak jak mówi z tą strzałą, dokładnie tak samo, ale troszeczkę inaczej ja wiałem Wiedziałem, że trzeba, gdzie te miejsce na strzałę było, wiedziałem, że trzeba tą strzałę, którą zebrałem tam włożyć, z tym, że jak klikam guzik użyj. On mówi, że nie mogę tego użyć. Ja mówię, no jak nie może? Przecież mam tą strzałę, klikiem użyj. On próbuje, mówi, że nie może. no ja jak nie może, to jeszcze inna strzała musi być i tak sobie myślę, aha, to jest Resident Evil. Czyli pewnie będzie złota strzała, będzie strzała niebieska, będzie strzała jakaś tam powiedzmy sobie zatruta i która z tych będzie działać. Dopiero po chwili przypomniałem sobie, że tam można jeszcze właśnie tak jak powiedziałeś, sprawdzać te przedmioty, jeszcze można je łączyć ze sobą. Więc to, to też dodatkowo wprowadza zakres możliwości, jeżeli chodzi o te zagadki, bo. Ja dopiero jestem gdzieś tak z 2-3 godzinki w tej grze i ja przyznam się, że no troszeczkę lat minęło, no, nie oszukujemy się jakieś 15 lat chyba, jeżeli dobrze liczę. Od 2000, nie, 13 Tam lat, 13 94, lat. No, jakoś tak. no ja liczę od tej, od tej, o na Gamecuba, to, to, to powiedzmy sobie 13 lat minęło. Ja połowy zagadek już zapomniałem. Które klucze gdzie mają być włożone? Gdzie co? No, jest, jest, jest kozak. No, niestety troszeczkę się zestarzałem i już te gry są dla mnie za trudne. <gry> no, plus to jest taki, że tam są te zagadki, to wielopoziomowe, tak? Musimy wziąć tutaj strzałę z tego, zanieść się tam, tutaj wyłamać, tam musimy wejść do tego, żeby wyjąć jedną rzecz. Okazuje się, że w tej rzeczy, jak ją zbadamy, jest coś innego, co użyjemy przy innej zagadce a i możemy tą rzecz wymienić na inną. I ogólnie ta gra jest mega, ja ją polecam każdemu, kto robi szkolne gry, ewentualnie, kto oczekuje wyzwania do umysłowego. Sama gra, uwaga, jak już tam znamy fabułę, znamy miejsców i tak dalej, jest to przejścia w 2,5 godziny. Ale pierwszy raz mało kto przechodził poniżej 12-13. Przynajmniej z tych co grali pierwszy raz w tą grę, tak? Nie wiedzieli co jak gdzie zrobić. Chociaż ci, co grali w ten tytuł kilka lat temu czy kilkanaście, też mogli mieć niewielkie problemy, ponieważ z tego co widziałem, twórcy pozmieniali kilka zagadek. Tak, pozmieniali troszeczkę, za, troszeczkę tak. zagadek i też troszeczkę miejscówek pozmieniali, jeżeli chodzi o te tak, takie tak zwane jumpscary. ale to nie będę nic tu mówić, bo to jest fajne i ci co grali kiedyś w tą grę na pewno to odnajdą, może kiedyś się o tym powie albo napiszę, bo, bo jest troszeczkę rzeczy pozmieniane na przykład z tymi głównymi drzwiami w tej, całym, w tej całej posiadłości. Jest ja ją otworzyłem. Smaczek. Otworzyły się, więc tak, ja ją otworzyłem bo myślę sobie, kurde, tu nie mogę iść, tam nie mogę iść, no to wychodzę przed ten może no około się gdzieś da to się zdziwiłem. Więc więc fajnie, no. że takie rzeczy pododawali. I, i no i, i powie, i wyobraź sobie, właśnie to jest to, dlaczego ja powiedziałem, że mi ten remaster się nie podoba. Bo on się niczym nie różni pod względem wersji na GameCube'a. Ale jeżeli ty mówisz, grałeś tylko w oryginała na, na PlayStation i teraz grasz w to, no to ty też te szczegóły dostrzegasz. I dla ciebie to jest bardzo dobry remaster. Powiedzmy w skrócie, ja mam takie same odczucie do tego Residenta, jak Ty masz do, lasta, do The Last of us, bo dla Ciebie w The Last of us się nic nie zmieniło, tylko tekstury i rozdzielczość podciągnęli, prawda Jacku? No dokładnie, i dodali Photo mode. Już nawet nie liczę tych dodatków, bo to jest tam mniejszość, tak? Ale no oryginalnie tylko Photo mode i piksele. No dobra, kończąc z tym optymistycznym akcentem, przejdźmy do kolejnej gry. Chodzi mi teraz o niewielkiego indyka, który wyszedł dawno, dawno temu na PC-ty, ale teraz chyba będzie wychodził też na PS4 i PS Vita, więc o Papers, please. Tomku? Ja to dopiero doświadczyłem na iPadzie. Jak to było na, na Tak, jak to było na PC, to ja słyszałem o tym. W formie jakoś już yy, nowinki, jakoś bardziej się tym tematem nie zainteresowałem. Po prostu kolejna gra Indie, yy, gdzie jesteś celnikiem, i tylko tyle. Dopiero jak na iPadzie otworzyłem od, tę grę, to się powiem ci grubo zdziwiłem. Fajna, fajna gra. Może, może Ty coś więcej o tym opowiesz? Gra jest tak naprawdę bardzo ciekawa pod tym względem, że oferuje wiele zakończeń, tak? Naszą historię można pociągnąć na. Tyle różnych sposobów, że to głowa mała. Plus, to tak jakby... Ma coś z time management, ponieważ tak naprawdę w Papers, Please jesteśmy człowiekiem na granicy, który podbija piecząt, To najkrócej, najprościej można powiedzieć o tej grze, tak? Przechodzą do nas petenci, my sprawdzamy im papiery, podpisujemy na tak lub na nie, znaczy stemplujemy, na tak lub na nie, czy mogą przejść przez granicę, czy nie. Im więcej ludzi przepuścimy, poprawnie oczywiście, ewentualnie nie pozwolimy im przejść, tym więcej pieniędzy dostaniemy, które możemy potem wydać na jakieś tam ulepszenia w domu, na leki, na jedzenie. Oczywiście od czasu do czasu trafiają też się takie ciekawe eventy, że na przykład z nas gangster i powie: Ty, masz przepuścić tego kolesia o tej godzinie, on będzie miał tak, i tak, i wtedy ja ci płacę, nie? Ale w momencie, kiedy na przykład przepuścimy tego kolesia, dostaniemy oczywiście pieniądze od gangstera, na przykład nasz szef da nam karę za to, że przepuściliśmy osobę, której nie powinniśmy przepuszczać, i na przykład, mimo że zarobimy 100 dolców od gangstera, to jeszcze na przykład 50 nam zabierze szef. Nie wiem, doświadczyłeś coś takiego? Doświadczyłem, tylko że też powiedzmy o co dokładnie chodzi z tymi pieniędzmi, no bo mm, pieniądze Pieniądze są bardzo ważne, to wszyscy wiemy, ale w tej grze są jeszcze bardziej ważne dlatego, ponieważ my mamy rodzinę, tak? Mamy tam chyba dwójkę dzieci tam chyba babcie i kogoś tam jeszcze. Nie, nie, kuzynkę, kuzynkę chyba. Kuzynkę. Mniejsza z tym. Mamy, mamy ludzi do wyżywienia. Ci ludzie potrafią zachorować. Jak im nie damy, nie kupimy lekarstwo, oni umierają, chorują, jest im zimno i co codziennie po każdej zmianie mamy taki raport, gdzie, gdzie, gdzie jest podsumowanie tego, jako, jaka, jest, jaka jest ich kondycja, tak? Więc tu już jest Taka malutka motywacja dla nas, żebyśmy dobrze naszą pracę wykonywali. A ta praca wcale nie jest łatwa, bo tak jak powiedziałeś, musimy po prostu na granicy sprawdzać papiery i przepuszczać, bądź, bądź nie przepuszczać ludzi. Ale warunków sprawdzenia tego wszystkiego, no to jest mnóstwo. Powiedzmy sobie, tam są wymyślone jakieś państwa, jakieś kraje. Flory to y Dokładnie. Wszystko to jest tak fajnie, śmiesznie zrobione. Cała grafika jest taka... taka y mroczny pixel art, taki szary, taki no, zielono-szary. Ale to potęguje jeszcze dodatkowo ten cały klimat, że tak, że tak powiem, znaczy ja, ja takie odczucia miałem z tego, muzyka, wszystko fajnie, ale co do sprawdzania tych paszportów, Boże, ile tam jest różnych tych rzeczy, tam masz, czy ten paszport został wydany, czy on jest jeszcze ważny, komu został wydany, czy to jest chłopak, czy to jest kobieta, czy, czy, czy to do tego jeszcze jakieś dodatkowe papiery potrzebuje, e, bo na przykład są różne takie zmienne, jak jak przychodzi przełożony i mówi, słuchaj, tego dnia wpuszczamy tylko z tymi papierami, e, a przychodzi nam gościu, który, który daje nam paszport. A tam na przykład nie jest, e, o jeden dzień się spóźniło z ważnością tego paszportu, e, ale nie możemy go przepuścić. Bo go przepuścimy, to, to dostajemy tam karę, tak? Chyba do 3-3 razy masz bez, bez finansowej kary, prawda? Tak, tak, jest dokładnie tak jak No musi. dokładnie. Trzy razy bez finansowej potem jest ten. Pieniężne. I tym masz ten dylemat, czy przepuszczać na chybiu trafił, bo za każdego przepuszczonego e, dostajesz pieniążki, tylko że za każdego przepuszczonego prawidłowo, więc może się stać e, tak, że pod koniec dnia ty zarobisz tylko 5 dolarów, a na wyżywienia albo na leki potrzebne ci jest 30 dolarów, tak więc no, musisz się do tego przykładać, a tam jest, o Jezus, ile tam jest różnych rzeczy. Wyobrażasz sobie, przychodzisz pierwszy dzień do pracy, gościu cię daje na okienko i słuchaj, tu masz tutaj książeczkę do weryfikacji z jakiego on jest kraju, to masz książeczkę do tego, jakie mamy dzisiaj regulamin i kogo wpuszczam, a kogo nie. Aha, jeszcze bym ci zapomniał, jak jak przyjdzie tam, ten facet, który był poprzednio, to musisz go prześwietlić i rayem bo on tam inne takie rzeczy ma. I to tak zostajesz z tym całym burdlem na, na stole i przychodzi do ciebie pan i się dzień zaczyna. I dzień jest zrobiony ogólnie, to nie jest tak, że sobie wpuszczasz ile ludzi chcesz, tylko masz, masz czas, który ci odlicza, tak? Jak się skończy Twoja zmiana, no to koniec i do domu. Nie wiem jak ty tą gierkę odebrałeś? Jako gierkę na Kibel czy jakoś taką bardziej poważniejszą produkcję? Trochę jednak bardziej poważniejszą produkcję, ponieważ no, są tam poruszane tematy, których nie mamy w takich gierkach na Kibel, tak? Często się zdarzało, że przychodziła jakaś osoba, starsza pani na przykład, i mówiła mi, że nie ma niestety jakiegoś tam znaczka wymaganego, ona o tym wie, ale idzie do córki, która jest chora i nie się nie wiem, kuszyszek z pączkami, nie? Żeby tamta nagle ozdrowiała. No i tu masz jeszcze dylemat moralny. Czy przepuścisz jednak, ponieważ tam ktoś potrzebuje pomocy po drugiej stronie, czy jednak zostaniesz przy tym, że nie, nie przepuszczasz, ale za to więcej zarobisz. No, nie? no dokładnie. A ile ci się udało tak y, najwięcej w ciągu dnia y, pieniążków zarobić? No. Jest to ciekaw. Co, co 60? Pamiętasz? 60 dolców, coś takiego. O, to, to, to ci powiem, że dobry w tą grę jesteś, bo, bo naprawdę, tak jak powiedziałem, tam jest tyle tych różnych wariacji, wariacji możliwości połączenia, że ja już w taką paranoję popadłem, że ci ludzie, którzy mieli wszystko okej, okay, ja, ja po prostu ich nie wpuszczałem, bo myślałem, tu mi coś śmierdzi, tu jest jakiś przekręt, tu jest wszystko za dobrze i po prostu traciłem pieniądze na takich głupotach. To jest niestety, no niestety właśnie, niestety urok tej gry, tak? Nie można się śpieszyć, ale jednak tu mamy taki bat na plecach, który każe nam się śpieszyć, gierka jest ogólnie według mnie bardzo przednia i ja polecam jest. każdemu. Ja tak samo i mnie tak dziwi, bo właśnie myślałem, że to będzie taka popierdółka na kibel, co siedzisz i po prostu wolno, przez chwilę parę razy palcem klikasz, a okazało się, że powtarzałem tą grę w kółko w kółko, żeby każdy dzień z jak najlepszą punktacją po prostu kończyć i no, ja jestem bardzo pozytywnie zdziwiony tą grą, bo zapowiada się jako na taką zwykłą, no, po a ma naprawdę, ta gra bardzo dużo do zaoferowania według mnie. Tylko, że jak ja mówię, ja grałem na iPadzie, tam jest też fajnie zrobione to sterowanie dotykowe. Troszeczkę lepiej mi się w to grało, niż jak widziałem, jak, jak, jak niektórzy ludzie względem na komputerze, bo tam myszką musiałeś wszystko przeciągać, klikać, ro, ro, tak, rozwijać. Tak. No to na iPadzie jest to sterowanie troszeczkę chyba według mnie lepiej, lepiej dopracowane. Ale gierka, tak jak mówiłeś, no super. No dobra, czyli w skrócie ja i Tomek polecamy, Rafał prawdopodobnie też. No i niestety stwierdziliśmy, że zakończymy przy dwóch godzinach, więc Pora zakończyć ten pierwszy mega super odcinek najlepszego podcastu, czyli In Deus We Cast. Ze mną w studiu był Tomek Zawadzki. No, byłem. I może wrócimy do, do konkursu. Przypomnimy. A, dobrze. Pierwszy konkurs. Właśnie. Pierwsza osoba, e, która poprawnie wskaże, jaki jest mój nick na, na, na grupie roz, rozgrywki, tak? Dobrze mówię? No na grupie rozgrywki może być. Tak, to dostanie po prostu od bezimiennego podcastu taki gifcik, bardzo fajny. Powiedzmy sobie, że możecie sobie zaplanować dużo rzeczy w nim. O. Odpowiedzi możecie dawać pod odcinkiem, ewentualnie wysyłać mi jako wiadomość na bezimienny podcast, ewentualnie prosto do mnie, tak? Osoba zna typ, no, która najczęściej to wyśle, wygrywa. Tymczasem dziękuję za występ. Był ze mną tutaj Tomasz Zawadzki. Dziękuję. No i Rafał Radomyski, który już się z Wami pożegnał, No ja jestem Jacek Kaleta, dziękuję za wysłuchanie i zapraszam za tydzień. I czekamy, no na, razie. I czekamy na Wasze pozytywne i ten najbardziej negatywny komentarze. <laughs> Dokładnie. Hej ty zawsze mile widziane, o co się mówi. No dobra, to na razie. Hej.